Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co my rocznie, strasznie i tajemnicze znajdziesz w na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Jest sobota, 16 września 2017 roku. Słuchacie właśnie 151 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, a po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz Hubert Mandos Pandowski. Witam serdecznie. Tak naprawdę jest dużo później, dwa miesiące później, ale nie mówcie nikomu spotykamy się dzisiaj, by nagrać podcast, na który umawialiśmy się już sam nie wiem jak długo, bo nie pamiętam kiedy omawialiśmy pierwszą piłę, kojarzysz? Dawno temu, nie? Dawno, dawno Tak, to już jest taki jeden z kultowych odcinków z ramą fabularną jestem dosyć dumny też z niego, odsłuchałem go sobie Było jakiś... ponad dwa lata temu, bo to było w czasie jak pierwszego maniaka też omawialiśmy, bo to była jakoś tam powiązane ramy Mhm. No właśnie, więc szmat czasu wiele wody musiało upłynąć, żebyśmy się zabrali do tego kolejnego nagrania. I prawda jest taka, że my już wtedy zaraz po tym pierwszym podcaście, o pierwszej pile, tak sobie rozmawialiśmy, nie, że o, zaraz powtórzymy dwójkę, trójkę i czwórkę i tak właśnie nagramy. My to chcieliśmy podzielić na chyba trzy audycje, nie? Dwa, trzy, części dwa, trzy, cztery, pięć i sześć, siedem, czy też 6, 3D. Potem jednak... No, do końca jednak... tego nie mieliśmy ustalonego. A przerwałem ci jeszcze, mówiłeś, że świetna rama fabularna, to zgadzam się, bo też ją ostatnio słuchałem i bardzo mnie rozbawiła. Tak, e, to jest e, jedna z takich milszych rzeczy, gdy się wraca do tych starych odcinków, bo się zwraca uwagę na to, że jakoś była gorsza, nie wiem, gorszy sprzęt, czy coś tam, czy że się inaczej montowało, ale takie ramy fabularne to są fajne smaczki i zawsze się przypomina człowiekowi, jak się to nagrywało, nie? Jak my się na przykład zastanawialiśmy, jak nagrać tam duszenie się, czy coś tam, czy że ból. E, fajne wspomnienia. Mieliśmy nagrywać jakoś od razu, potem to odwlekaliśmy, odwlekaliśmy, odwlekaliśmy. Ja w końcu zapomniałem już znowu fabułę filmu, czy znaczy pomieszało mi się to wszystko. I teraz w tym roku, też jakoś wcześniej chyba na początku roku, zaczęliśmy rozmawiać o tym, że zbliża się premiera ósmej części filmu Jigsaw i że warto by było znowu wrócić jednak do tego pomysłu i nagrać to wszystko, nie? Tak jest. Tylko, że to znowu się odwlekało i odwlekało i w końcu... Ja nawet nie myśląc o tym, czy będziemy nagrywać, czy nie, sam chciałem sobie przypomnieć wszystkie piły, zanim pójdę na siódemkę. Ósemkę. I zacząłem to już, no na ósemkę mylą mi się już te końcowe części. No bo się też <laughs> piła w tytule. No właśnie, była, Piła to jest jeden z nielicznych jedna z nielicznych serii, która ma bardzo długo numerki przy tytule, ale pod koniec z tego zrezygnowali. Nie wiem dlaczego, powinni jechać konsekwentnie, hmm. bo, bo nie wstydzili się tego, że kręcą kurczę piątą, szóstą część i tak dalej, a nagle tutaj przestali to robić. Chociaż przy ósemce, no to rozumiem, no bo to dużo czasu upłynęło, no ale zmierzam do tego, że latem przysiadam do oglądania, bo chciałem po prostu to obejrzeć już nawet nie myśląc o tym, czy będziemy nagrywać, czy nie. No i ja właśnie tak od lata, od, od lipca mniej więcej robię sobie, robiłem sobie taki maratonik, no ja w lipcu obejrzałem chyba trzy pierwsze, czy, czy drugą, trzecią i czwartą, a piątą, szóstą, siódmą teraz przed samą premierą ósemki i stwierdziliśmy, że nie ma sensu już tego rozbijać, może kiedyś, gdybyś, kiedyś gdy chcieliśmy dłużej nad tym posiedzieć to OK, ale teraz raczej bez sensu lepiej przejechać przez te wszystkie części zbiorczo. No zwłaszcza, że mielibyście, nie wiem, miesiąc z piłą tutaj i niektórzy mogliby tego nie przeżyć. Zdziwił mnie ten lipiec, bo myślałem, że troszkę później do tego usiadłeś. Nawet wydawało mi się, że ja jedynkę, dwójkę odświeżyłem przed tobą, jakoś jak zaczęliśmy o tym rozmawiać, a to się okazuje, że jednak po tobie. Ale w końcu wyszło na to, że jakoś równolegle zaczęliśmy o tym rozmawiać i sobie to oglądać. No i w związku z tym, że obaj też byliśmy na filmie Jigsaw, czy też Piła dziedzictwo, to stwierdziliśmy teraz, że dobrze by było usiąść do tego nagrania, przy czym właśnie zbiorczo. I ja byłem trochę negatywnie nastawiony, znaczy w tym sensie, że po, znaczy my się w ogóle nie mogliśmy zgrać, tak? Dlatego nagrywamy to z takim dużym opóźnieniem, bo ten podcast naprawdę miał się ukazać pierwotnie 16 września. Najpóźniej i to mnie trochę deprymowało, a po drugie, no to jest ogromny materiał, nie? I teraz jak to ugryźć? To nie jest proste i dlatego od razu ostrzegam, że ten podcast będzie chaotyczny. Ja mam pomysł. Może nie robić wstępów na 5 mm, minut. No ale to tylko skróci nagranie, nie? Ale to chaosu nie uporządkuje. I właśnie zaczniemy od takiego przeglądu poszczególnych części. Powiemy o każdej kilka słów i zastanowimy się nad tym, jak to jest z formą, z jakością całej franczyzy, w sensie kiedy ta forma skacze w górę, kiedy spada i następnie zaś skupimy się na detalach, bo ta seria charakteryzuje kilka rzeczy nie oprócz bardzo specyficznych technikaliów tej łatki torture, porn i ogólnie kina opartego tylko na przemocy, poprzez nie wiem filozofię te słynne pułapki czy jakieś inne takie no charakterystyczne elementy jak lalka Billy, etc. O tym wszystkim też by warto było powiedzieć. I zaczniemy po prostu od przeglądu całej franczyzy, potem skupimy się na konkretnych zagadnieniach i oczywiście będziemy walić spoilerami. To nie jest tak, że wyłożymy wam nagle wszystkie plot twisty po kolei, ale chcąc, nie chcąc, no nie unikniemy zdradzenia wielu, wielu, wielu szczegółów fabuły, w tym pewnie też zakończenia całej tej pierwszej Siedmiu odcinkowej serii. No tak, przy, przy takim podcaście, to przy takim to bez sensu byłoby omawiać, dzielić to na niespoilerową część. Na jak przez omówić hmm. siedem części serii i nie spoilerować. No będziemy mówić o, to, o, o tym, co nam zdradzają te filmy, także jak nie oglądaliście jeszcze, a bardzo chcecie obejrzeć, to w sumie nie wiem, czemu nie oglądaliście, no ale to nie słuchajcie w takim wypadku. Hmm. A całą resztę zapraszamy na właśnie luźną dyskusję podsumowującą. Naszą historię z siedmioma piłami. No właśnie, piła. Gdy słyszysz w ogóle to określenie, to co ci przychodzi do głowy jako pierwsze kilka takich elementów? Z czym ci się kojarzy ta cała franczyza? Głównie z tym, że to była najbardziej spójna seria horrorowa, jaka chyba istniała. Znaczy spójna na tej zasadzie, że nie odjeżdżali gdzieś w innych kierunkach. Konsekwentnie rozwijali cały czas te same wątki. Czy to robili dobrze, czy źle, no to już inna bajka, ale to była jedyna seria, którą ja śledziłem na bieżąco, no bo Piła jest przedstawicielem tasiemców horrorowych. Ich wcale nie ma aż tak dużo. Nie Masz tam Piątek 13 Halloween, Hellraiser'a, to te najbardziej znane. Oprócz tego jeszcze można by Leprecon, no, Master, no, Koszmar z ulicy Wiązów, no właśnie i wszystkie te serie gdzieś tam w pewnym momencie zaczynały się rozjeżdżać. Albo bardzo mocno siadała jakość, albo gdzieś tam budżet siadał katastrofalnie, albo w ogóle się szło w zupełnie innym kierunku, albo nawet się gdzieś tam restartowało, tak jak w Halloween masz chyba, nie wiem, trzy linie czasowe, w zależności od tego, który, którą część wybierzesz, a tutaj jednak konsekwentnie szli cały czas tym samym torem, cały czas podążali równo i ja pamiętam właśnie, jak to się oglądało, że co roku w Halloween wchodziła nowa piła i powtarzało się wcześniejsze części. Ja na przykład w domu, no niekoniecznie wszystkie, ale przynajmniej tą ostatnią powtarzałem, albo nawet kilka, a też wtedy były te maratony Halloweenowe, one dopiero wtedy zaczynały wchodzić w kinie. Ja byłem mm, tylko raz tak. przy Pile 3D, tylko one wtedy były koszmarnie złe, bo były z DVD puszczane i też właśnie puszczali zawsze trochę więcej ze, ze dwie wcześniejsze części, żeby, żeby widzowie się wbili w to nadrobili, bo tam bardzo dużo powiązań było pomiędzy tymi częściami. Tak, to ja zawsze widziałem tylko tę najnowszą część i przy okazji jakieś inne filmy na maratonach Halloweenowych. No ja przed siódemką byłem, aha, to myślałem, że dobra, to, to, to się pomyliłem, myślałem, że co roku były maratony Piły, to może maraton Piły był jeden przed siódemką, bo na pewno byłem na piątce, szóstce, one były z DVD puszczane takie właśnie z kiepskiej jakości i siódemka już premierowo. No możliwe. To na pewno oglądałem. No. No właśnie, Piła co roku to było takie małe wydarzenie i to nawet w moim przypadku nieplanowane. Po prostu szedłem na ten maraton Halloweenowy i oglądałem kolejną część i kolejną część i ja tak naprawdę w tę Piłomanię wpadłem nie wiem, na etapie czwartej części dopiero. Jakoś wtedy sobie nadrobiłem pierwsze trzymam wrażenie i na czwartą już dotarłem do kina i potem już co roku do kina chodziłem. I właśnie gdy myślę o tej serii, no to tak, pierwsze skojarzenie to jest to, że to jest taki właśnie serial ze spójną fabułą. Jak gdyby. Serial, w którym każdy odcinek ma półtorej godziny. I tutaj to nie jest tak, że po każdym filmie mamy rok przerwy, czy ileś tam przerwy. Czasami po prostu jeden film się kończy, tak? a rok później idziesz do kina i się okazuje, że następny się zaczyna w momencie, gdy ten poprzedni się skończył, albo nawet jeszcze wcześniej. Ta chronologia tutaj jest troszkę pomieszana i właśnie każdy film to jest układanka, nie? taki właśnie jigsaw trochę, puzzle. Fabuła jest zawsze pokręcona niczym drut kolczasty w jednej z pierwszych pułapek, Kramera. Mamy ten taki brutalny larp, tę grę zawsze, w której bierze udział kilka osób wytypowanych przez Johna Kramera według tam jego kryteriów, kilka osób, które mają docenić własne życie, zrozumieć swoje błędy i jednocześnie obok śledzimy śledztwo w sprawie tej gry, tego larpa. Więc mamy z jednej strony rozgrywkę z ofiarami, z drugiej ze śledczymi, tę dwupoziomową grę na pewnym etapie, jak już się ogląda te filmy, zwłaszcza w maratonie, to widać pewną schematyczność, nie? że na początku mamy scenę gore, przynajmniej od drugiej części już mhm. zawsze, jakąś taką pułapkę po prostu na początek, żeby zaszokować trochę tej krwi, żeby się polało. Potem pojawia się tytuł, zaczyna się śledztwo, jednocześnie widzimy naprzemiennie śledztwo i taką wielką grę. Pod koniec pojawia się taki kolaż retrospekcji, który nam układa te puzzle w konkretnych miejscach, pokazuje nam wszystkie takie Hmm, foreshadowingi, nie, te wszystkie wskazówki, które się pokazywały Aha. w filmie, a niekoniecznie każdy widz je wyłapał. No i mamy finałowy twist, jeszcze troszkę migawek i napisy końcowe. I tyle. I game over w większości filmów się pojawia na koniec jako taki też znak rozpoznawczy. W ogóle to, co jest genialne, to to, że tu jest wiele znaków rozpoznawczych. Nie Sam kramer, te nagrania magnetofonowe, dyktafonowe, laleczka, Billy the Puppet, ten rowerek, w ogóle ta spirala, kolorystyka, ta biel, czerń, czerpień, bordo. Jest tutaj dużo, dużo elementów charakterystycznych i i to jest piękne a ta schematyczność taka bardzo mocna rzuca się najbardziej w oczy od piątej części bo jeszcze przez cztery pierwsze starali się by każda część trochę innym torem szła jakąś inną historię pokazywała a od piątej to już jest zawsze to samo śledztwo i gra, która jest według podobnych zasad czyli grupa ludzi, których my nie znamy to nie są żadni bohaterowie, którzy się gdzieś wcześniej przewijali oni, coś ich łączy, jakaś tajemnica i oni idą z pokoju do pokoju i w każdym pokoju muszą coś zrobić. I tak, tak wygląda w zasadzie piąta, szósta, siódma część mm -hmm. na tej zasadzie i też od piątej części te filmy przestają być w zasadzie autonomiczne. Dwójkę, trójkę... Od biedy też czwórkę można obejrzeć, nie widząc wcześniejszych. A kurczę, piątka zaczyna się, tak jak mówisz, ona zaczyna się w zasadzie od momentu ucięcia czwórki i cały początek, to znaczy zaczyna się od sceny gor, tak jak wszystkie, ale mhm. gdy kończy się ta scena pierwsza gor, to masz normalnie, jesteś w środku akcji, w zasadzie w końcówce akcji. Widzisz tak jakby tak, przedłużony tak. finał poprzedniej części, nie? I jeszcze ja pamiętam piła mi się właśnie kojarzyła z tym takim powiązaniem, że kurczę, gdzieś tam w czwórce wstawili coś, co potem dopiero w siódemce rozwinęli i tak dalej. Tak, tak, tak. I mi się to kojarzyło, że to było tak fajnie zrobione. Teraz, gdy to powtórzyłem, to okej, okay, no, to jest ok, ale to jest jednak dość proste, bo ja mam wrażenie, że twórcy mieli, po prostu chcieli tak zrobić i, i zrobili to na takiej zasadzie, że wiesz, mieli pomysł powiedzmy na jakąś jedną rzecz, na przykład na paczkę. Yy, mieli pomysł na wątek jakieś paczki i pocieli to na sceny, które porozmieszczali w różnych filmach. I te sceny są ogólnie bez sensu. Oglądasz na przykład taką piątą część, Widzisz scenę prawie na samym początku, gdzie żona Kramera jest w, odbiera spadek, to w ogóle absurdalna scena seryjny morderca, który planował morderstwa w przód i, i nikt nie spojrzy w tę skrzynkę, nie? oni ją dają i pytam, co jest w tej skrzynce, nie, nie, nie, nie powiem wam, nie powiem, nie? No, ale to już mniejsza z tym, że jak to jest głupie. Ale ta scena się urywa, kończy i do niej się w tej części już nie wraca. Ona nie ma w ogóle związku z tą częścią. Gdyby ktoś oglądał tylko Piątkę, no to się w łeb stukał, o co chodzi, nie? Do, do, do czego to jest. Od Piątki właśnie coś takiego zostało wprowadzone, że masz scenę, która w tym filmie jest bez sensu. Musisz poczekać rok, dwa czy trzy na kolejne dwa czy trzy filmy, gdzie dostaniesz kolejną scenę, która w szóstce jest bez sensu. Chyba ona tam wrzuca paczkę do, do drzwi, nie wiemy do jakich, nie wiemy do kogo. Ona po prostu idzie gdzieś do jakiegoś budynku i wrzuca jakiś list. I jeszcze w szóstce chyba rozdaję te, te koperty, chociaż mi się już też mieszają te części, pomimo że niedawno odświeżałem i dopiero gdzieś tam w siódemce to się układa w taką jedną historię. Mm -hmm. Ta paczka rzeczywiście, tylko co jest jestem to stresie bardzo serialowe, nie, że co jakiś wątek gdzieś tam się pojawia w jednym odcinku, a tam tydzień, dwa tygodnie później zostaje rozwinięty, tylko tutaj rzeczywiście mówimy o skali oczekiwania na kolejne epizody roku, nie? Dlatego to y, może bardziej komuś przeszkadzać, ale powiem Ci, że mnie ale ta absolutnie... w serialach rzadko kiedy jest tak, że oni już zaplanują na następne sezony. W serialach jest coś takiego, że czasami jest jakiś motyw, który nic nie znaczył w pierwszym sezonie, a w trzecim stwierdzają, a kurczę, choć wrócimy do niego i go rozbudujemy. No tak, ale... To nie są że, sezony, nie? To są po prostu no, kolejne znaczył. A tutaj ta scena w piątej części była wprowadzona tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie w siódmej ją zakończyć, nie? To już była zaplanowana historia na, na, na, przynajmniej na tym małym etapie paczki, bo może inne rzeczy się zmieniały. Nie twierdzę, że oni mieli już trzy scenariusze gotowe do, mhm. do trzech kolejnych filmów, ale już mieli na etapie piątej już myśleli o tym, że będą to rozwijać w szóstej, siódmej, nie? Mhm, przy czym też tak jak mówię, paczka mnie jakoś super nie przeszkadzała, chociaż rzeczywiście była troszkę z boku i dopiero potem się wyjaśnia, ale właśnie te momenty, gdy coś się zaczyna układać, gdy puzle wskakują na swoje miejsce ja je tak uwielbiam w tej serii, że nie krytykuję właśnie tego ich wcześniejszego występowania i też bardzo mi się podoba, że masa takich rzeczy z tych poprzednich, z tych pierwszych w ogóle filmów powraca później, że jakaś no, tam to jest super, to jest taka świetne, ważna scena na przykład... Tego jak żona Kramera traci dziecko, żona jest rozbudowywana i że wszystkie postacie związane z tą całą sekwencją potem powracają w kolejnych filmach i odgrywają mniejsze lub większe role. To jest masa takich detali, które można by rozpisać sobie po obejrzeniu właśnie wszystkich siedmiu części jako osobne historyjki i no, uwielbiam to, ale właśnie, bo już tak wchodzimy znaczy, w szczegóły. Jeszcze, może... jeszcze ja do tego, to mi, się, jeszcze, to mi się troszkę mniej podobało, znaczy też mi się podobało, ale nie aż tak, już takie coraz bardziej rozbudowywanie tej przeszłości, kramera, właśnie ta ciąża i te wszystkie osoby, ale podoba mi się też powracanie do, do takich szczegółów, wiesz, na przykład y, miejsce akcji pierwszej części, potem pojawia się w dwójce, pojawia się w siódemce, i nie pamiętam, czy jeszcze w jakiejś części. A natomiast podoba mi się, ale to w sumie nie wiem, czy to już na tym etapie, podoba mi się to, że wracają do scen takich na przykład, nie wiem, przygotowania jakiejś pułapki, która była w trzeciej części tak, i teraz tak. widzimy, jak przygotowują i dobudowują tam kolejne postaci. Bo, no bo ta seria się tak rozwijała, tak, ta, tak szybko, że musieli to robić, kolejnych morderców dokładać. I to nie było na zasadzie, że ten morderca pojawia się teraz, dzisiaj, tylko my poznajemy go dzisiaj na etapie powiedzmy czwartej części, w retrospekcjach dowiadujemy się, że on był jeszcze przed na przykład, że on był od, od, zupełnie od samego początku gdzieś tam w każdej zbrodni pomagał. Nie? Mm -hmm. I mnie się to bardzo podoba, bo to jest... No też, no... To jest tak sprytnie zrobione, że to nie jest dorzucanie postaci, której tam nie było, tak w sensie, że my wiemy, że tam jej nie mogło być, tylko po prostu na początku obserwujemy jakąś pułapkę po prostu przez dziurkę od tam klucza, nie? czy też jakąś tam szparkę w ścianie, w sensie kamera tak? pokazuje nam taki point of view i w sumie to może być każdy, ta osoba, która patrzy. No i my zakładamy, że to na pewno jest kramer. A tu pół, część później, czy tam yy, dwa filmy dalej, okazuje się, że tam ktoś inny akurat patrzył przez tę szparę i mamy bardzo podobną scenę, albo nawet to samo ujęcie i po prostu rozbudowane i zawsze jest taki efekt wow w moim przypadku, gdy coś takiego widzę. Też sobie ułatwili to tym, że mordercy mają maski, mhm. że jest ta maska, ta główna, biała, z tymi spiralami na buzi i na, polika, na policzkach i maski świni. No i nigdy nie wiadomo, kto w tej masce świnie akurat był, a można w kolejnej części pokazać, że to a psikus to była inna postać. Tak, ale to też, bo tak mówisz, ułatwili sobie, ale to pokazuje, że od początku... No tak, tak, ja nie mówię, że to jest pójście One... na łatwiznę. Ale właśnie Poprosi o to, że to że One i One początku... żeby pokazać coś fajnego. Od początku mieli kontrolę nad tym, mieli jakąś tam wizję i gdy widzieli, że to się może rozwinąć w dłuższą serię, to od początku kombinowali pod kątem tego, żeby to było spójne i sensowne, więc dla mnie brawa. I właśnie, One i Wanel, ojcowie założyciele, nie? ta część pierwsza, o niej już dużo powiedzieliśmy, Pamiętacie na pewno, nie? Doktor Gordon i Adam zamknięci w łazience, yy, równocześnie toczy się śledztwo, yy, no i w finale mamy scenę z nogą, tyle. Przejdźmy do dwójki od razu teraz i przeleźmy przez te filmy, tak dla przypomnienia, bo pewnie część osób w ogóle wiesz, słucha nas i próbuje coś sobie przypomnieć. Druga część... Za nią już odpowiada Darren Lynn Busman, Oczywiście One i One L kontrolują wszystko. Wanel chyba też tutaj był współautorem scenariusza, ale to Busman jest reżyserem i no, sprawuje pieczę nad tą częścią. I w tej drugiej części detektyw Matthews, który, co to dużo mówić, często nadużywał swojej pozycji władzy i łamał prawo prowadząc swoje śledztwa obserwuje grę, w której bierze udział między innymi jego syn Daniel detektyw trafia na ślad Johna Kramera, czyli naszego Jigsawa, tego zabójcy, który organizuje te wszystkie gry, wymyśla pułapki i nasz detektyw słyszy, że jest tylko jedna zasada w jego grze jego własnej grze, ma spokojnie czekać do końca wyznaczonego czasu no ale że facet jest porywczy impulsywny, no to oczywiście no, nie wytrzymuje jak ci się podobała ta dwójka? W porównaniu z jedynką bardzo mi się podobała. Ja cały czas w pile. Staram się brać poprawkę na numerek, który jest przy tytule, dlatego ja tak dobrze oceniam kolejne części, bo wiesz, nawet jeśli coś mi się tam, nie wiem, w części szóstej nie podobało, to pamiętam, że jest ta szóstka, nie? Że, mhm. że kurczę, to jest już szósta część. I tak samo przy drugiej, no, ona była na, na trochę straconej pozycji, no, bo jedynka była wielkim hitem, dwójka miała już dużo trudniejsze zadanie. I jedynka miała ten wielki twist z tym, kto zabija, nie? a w dwójce już mhm. wiemy, kto jest mordercą. No ale w dwójce też sobie poradzili fajnie z twistem. Zrobili, zabawili się z czasem i, i mnie się to bardzo podobało. Za każdym razem, jak odświeżam sobie dwójkę, a co kilka lat odświeżam, to nadal mi się to podoba, pomimo tego, że pamiętam, jak to się skończy. No, no, no i wiem, wiem, co tutaj będzie. Podobało mi się to, że właśnie wprowadzono, zmieniono trochę w porównaniu do jedynki, wprowadzono dużo bohaterów, oni sobie chodzą po tym domu, to nie jest jeszcze na takiej zasadzie Właśnie jak później, że wchodzą do pomieszczenia, gdzie muszą coś zrobić i ktoś zginie i przechodzą do następnego pomieszczenia i do następnego. Nie, oni tutaj są wrzuceni do tego domu i po nim sobie chodzą i w nim odnajdują różne, różne sugestie. Podoba mi się zakończenie tego filmu, gdzie jest bardzo silne nawiązanie do jedynki. Tak. Dużo bohaterów wprowadzonych, którzy będą rozwijani później. Główny bohater też fajny, ja lubię tego, tego faceta, to jest Doni Matthews, tak? No, Eric Matthews, jego gra Doni Wahlberg, piosenkarz kiedyś New Kids on the Block. On grał też w Łowcy Snów i, i w kilku innych produkcjach. Ogólnie bardzo na tak jestem w tym filmie. I również udało im się zaskoczyć wprowadzając właśnie drugiego mordercę i kurczę, to było zaskakujące, nie wiem, nie sądzę, żeby ktoś się połapał za, przy pierwszym podejściu e, jak to się wszystko potoczy. No nie ma takiej opcji, ani w przypadku tego jak się zakończy gra Daniela, ani w przypadku Amandy, ani w ogóle ten film ma masę twistów, to znowu są takie wielkie puste. i podoba mi się to, że Busman nie próbował otworzyć czegoś zupełnie nowego, tak od siebie, dodawać jakoś bardzo dużo, tylko raczej naśladuje swojego mistrza, mistrza łana, niczym Amanda, właśnie Johna Kramera i wychodzi mu to bardzo dobrze. Dla mnie dwójka trzyma poziom jedynki, pod pewnymi względami może jest troszkę słabsza, pod innymi lepsza, ale ogólnie bawiłem się też doskonale. I Busman też odpowiada za trójkę. W trzeciej części Kramer powoli umiera. Czy to choroba, jest takie przedłużanie go, jego śmierci, nie? bo przecież dwójka kończy się tym, że on e, tak jakby umarł. Wszyscy byli przekonani po dwójce, że on umarł. Mhm. No bo on został silnie pobity przez Mefiusa, i, tak. i jedna z ostatnich scen to jest jak on zamyka oczy i odjeżdża, no a teraz się dowiadujemy, że tak naprawdę on tam zasnął najprawdopodobniej i cały czas jeszcze żyje, to jest takie jak najdłużej przeciągnąć kamerę, Tak, bo bohater w ogóle jest umierający od pierwszej części i teraz tej trzeciej on dogorywa i jego uczennica Amanda ma za zadanie porwać młodą lekarkę, która ma docelowo pomóc Jigsawowi przeżyć jeszcze kilka godzin, tak by mógł dotrwać do końca aktualnej gry. To też był świetny twist, bo wydaje się, że cały film opiera się na grze pewnego mężczyzny, Jeffa, który no ma się jak gdyby rozprawić z własnymi demonami, dokonać albo nie dokonać zemsty na wymiarze sprawiedliwości i tam osobach związanych z tragedią jego dziecka, ale tak naprawdę główna rozgrywka dotyczy tego, czy Amanda jest w stanie kontynuować dzieło życia Johna Kramera, czy ta filozofia, którą właśnie druga część nam dość mocno wyłożyła, tak całkiem wprost, została przez nią zrozumiana. I w tej części kontynuujemy wątki Mefusa, Kerry, Adama Falknera, no i na scenie pojawia się chyba po raz pierwszy Hoffman. Tak. I co? Trójka trzyma poziom? Wiesz co, ja jak oglądałem to pierwszy raz, to mi się podobało, bo to znów było trochę inaczej. To, to, o czym mówiłem na początku. Jeszcze nie weszli w ten schemat taki swój. Jeszcze jakoś nam każdą częścią coś innego pokazywali. I tutaj mamy właśnie pierwszy raz takie, że jest jeden bohater, który... Idzie pomiędzy różnymi pomieszczeniami i on decyduje, czy uratować, czy nie uratować, a do wszystkich tych ofiar ma gigantyczny żal. Jest na nie zły i, i, i w zasadzie jest to taki dylemat, no. co byśmy zrobili na jego miejscu, czy, czy uratowalibyśmy życie osoby, której nienawidzimy taką czystą nienawiścią, czy nie. I to mi się za pierwszym razem podobało. Za drugim razem teraz, znaczy nie wiem, czy to był drugi raz, ale teraz jak oglądałem, Trochę mniej, bo ta postać mnie wkurzyła już na starcie, bo w momencie, gdy wprowadzałem tego bohatera, to on jest tak nieprzyjemny. Ja rozumiem żal po stracie dziecka, ale on ma też drugie dziecko, dla którego jest tak zły, tak niemiły, że ja już naprawdę na starcie nie byłem w stanie mu kibicować no i ta końcówka, ona dla mnie była zbyt zamotana ja się przyznam, że jak oglądałem to teraz latem, to musiałem cofnąć i jeszcze raz te, te wszystkie to, to, to wyłożenie Kramera tą, tą scenę z tą charakterystyczną muzyką jeszcze raz obejrzeć, bo ja nie kumałem co się w tym momencie wydarzyło no, to znaczy, zrozumiałem, że to Amanda była poddawana próbie ale dlaczego, jak, o co chodzi To, to dla mnie to już się nie kleiło i to było trochę ym, grubymi nićmi szyte Podoba mi się później, gdy już Hoffman jest sprowadzony i gdy jest pokazane, że Hoffman tutaj trochę maczał palce w końcówce tej części, to mi się w miarę podoba, ale ogólnie sama Amanda, ja lubiłem tę postać i uważam, że ona, ona rozumiała tę filozofię i ona była takim pełnoprawnym następcą Jigsaw'a. I powinna być. I, i Ja akurat nie jestem fanem Hoffmana, za chwilę przejdziemy w następnej części do Hoffmana, który będzie przez wiele, wiele, wiele części ciągnął ten wątek. Wolałem Amandę i trzecia część tym razem mi się podobała trochę mniej. Hmm. To ja ci powiem, że dla mnie cała trylogia trzyma poziom i rzeczywiście wątek Jeffa jest taki, specyficzny, ale mnie to też odpowiada, bo to właśnie o to chodzi, nie, że stajesz nagle ty, widz nie? i bohater, którego tam obserwujesz, niekoniecznie mu kibicujesz, ale patrzysz na świat jego oczami, znajdujesz się po tej drugiej stronie, trochę właśnie decydujesz o życiu i śmierci jak Jigsaw i tutaj te pułapki za pierwszym razem one były bardzo szokujące nie i bardzo kreatywne przy którymś tam w drugim, trzecim, czwartym sensie już takiego wrażenia nie robią. Ale to wszystko się śledzi całkiem dobrze. Końcówka wątku Jeffa wypada trochę słabiej, ale przez to, że tam właśnie nagle się okazuje, że ta pani doktor nie była tylko po to tam, żeby pomóc Jigsawowi, ale że to w ogóle znowu większa intryga. Jeszcze do tego Amanda, że została to wszystko wmanipulowana i poddana próby. Mnie się to bardzo podobało. I ja właśnie, tak jak wcześniej, też kibicowałem Amandzie, tak, w tym filmie kilka jej zachowań sprawiło, że jednak pomyślałem sobie, no rzeczywiście, przykro mi, młoda, odpadasz z gry. No, ale zastąpiłem ktoś, kto w ogóle nic w ogóle nie pasuje tam pieniędzy ginąć jako pierwsze, a nie ciągnąć coś przez cztery części. <laughs> ale. Nie, to wszystko, bo też musimy pamiętać o tym, jak tutaj się ta chronologia układa ile czasu mija w świecie przedstawionym. Nie, to, że on jest przez cztery części, to wcale nie znaczy, że... No, no, no, był jeszcze wcześniej. Tak, tak, tak, on był tam. No właśnie. W każdym razie dla mnie cała trylogia jest na podobnym poziomie. No trójka może jest minimalnie słabsza, ale mi się podoba. I potem w czwórce już mamy zmianę na stołku scenarzysty, bo tutaj za scenariusz odpowiadają panowie Melton i Dunstan. To są twórcy krwawej uczty, filmu Fist. Reżyserem jest jeszcze dalej Busman, ale scenarzyści się zmienili i tutaj w czwartej części znowu mamy jednostkę, która idzie przez kolejne stacje i tutaj jeszcze bardziej ma to wszystko symulować takie wejście w skórę Jigsaw'a, bo tą jednostką jest detektyw Rick, który ma obsesję na punkcie złapania pana układanki. Nie może zaakceptować tego, że detektyw Matthews zaginął na jego zmianie, tak jak gdyby pod jego okiem i przez to właśnie przez tę swoją obsesję staje się obiektem kolejnej gry, w której właśnie ma być oczami, uszami, zmysłami wszystkimi Johna Kramera, i właśnie podejmować dalej te decyzje na temat życia i śmierci, tym razem nie już jako osoba, która pała nienawiścią do tych konkretnych jednostek, a jako osoba z zewnątrz i to całkiem fajnie tutaj gra. A śledztwo przejmuje FBI. Mamy agenta Strama, agentkę Lindsay Perez. Rozwijamy oczywiście Origin Jigsaw'a jeszcze mocniej. Poznajemy jego żonę w końcu, chyba po raz pierwszy tutaj. No tak, no bo w trzeciej części on ma pierwszy raz wizję z żoną. Gdy odjeżdża, gdy ona mu robi trepanację mhm. bodajże w tym momencie, to pierwszy raz pojawia się jakaś kobieta w jego wspomnieniach. I teraz od czwartej części ten wątek żony, wątek Jill tak, będzie rozwijany coraz mocniej. Mm -hmm. Tak jak ty powiedziałeś, że w trójce pod koniec musiałeś cofać, tak dla mnie trójka, końcówka trójki była absolutnie jasna. Tam wszystko wyłapałem i bardzo mi się to podobało, ale w czwórce już miałem problem, bo akcja części czwartej jest prowadzona praktycznie równolegle z tą poprzednią. No ale to się dowiadujemy dopiero w końcówce, nie? No tak, i właśnie gdy w końcówce próbuję sobie wszystko poukładać, nie stworzyć jakąś jasną linię czasową, to tutaj już nie domagam, tak? Mamy spory chaos wtedy w głowie, bo przez cały film to się ogląda dobrze, ale jak na koniec chcę sobie poukładać klocuszki w kolejności, to już nie daje rady i dlatego czwórkę oceniam gorzej. Nie, że, nie mówię, że to jest zły film, ale jest słabszy, najsłabszy z tej pierwszej czwórki. A mi się czwórka podobała całkiem. Gdy teraz oglądałem to bardziej niż trójka i ta końcówka właśnie dla mnie była fajna, bo się okazuje, że w tym samym budynku po jednej stronie Kramer ma operację w części trzeciej i razem z Amandą prowadzą grę, w której bierze udział Jeff, a w, dokładnie w tym samym budynku Hoffman prowadzi grę razem z y, Matthewsem i oni prowadzą grę dla Riga. I to jak dla mnie gra wszystko i właśnie końcówka jest równolegle. Jeszcze raz widzimy wydarzenia y, z końcówki trójki y, przemieszane z końcówką czwórki, i tutaj już do, te, do tego będzie się nieraz wracać. Do, do tej sceny śmierci Kramera, ona będzie jeszcze bardziej obudowywana kolejnymi elementami układanki. Dla mnie to było ok, No to już było trochę powtórzenie schematu, że mamy człowieka idącego, Riga, którego wprowadzono nam tak naprawdę już w drugiej części. On był takim trochę narwańcem, takim, co wchodzi za szybko na tak, tak. miejsce zbrodni, wyważa drzwi bez upewnienia się i do tego została nawiązana końcówka, która też mi się podobała, że tam wystarczyło, żeby on poczekał kilka sekund i gra by się zakończyła i nikt by nie zginął, że to, to jego narwanie spowodowało, że zginęli wszyscy. Już sam początek dla mnie pokazuje, że jest to już trochę wypaczenie filozofii yy, Jigsawa, chociaż w kolejnej części zrobię to bardziej, bo już na samym początku, gdy mamy scenę z tym prawnikiem, to chyba, jeżeli się nie mylę, a mogę się mylić, w następnych częściach na pewno nie będę się mylił, tutaj już chyba ktoś musiał zginąć, tu nie było tak, że gdyby oni coś zrobili, to obaj by się uratowali, bo od tej pory tak to będzie wyglądać, że te pułapki będą robione na tej zasadzie, że, że, że, że nie ma ratunku. Znaczy nie, że nie ma, ale że coraz częściej... No nie, nie ma, no, yy... Ale nie wszystkie będą, bo niektóre według no, bardzo dużo, będą jeszcze... Ale bardzo będzie, no. Ale to jak przejdziemy przez kolejne części, to na to będę zwracał uwagę. Mhm. Tak, rzeczywiście pojawiają się pułapki takie, gdzie bardzo trudno jest przeżyć, albo gdzie tylko jedna osoba może przeżyć, a druga prawdopodobnie zginie. Ale to też często jest jednak... Cały czas opieramy się na tym czynniku ludzkim nie? i to ludzie popełniają błędy, jednak ja rozkładałem większość tych pułapek, ale to dosłownie, kiedy to było, na piątym roku studiów, to cztery i pół roku temu składałem te pułapki na części pierwszej i większość mi się jakoś tam yy, składała. Większość miała sens, ale już nie wchodźmy za bardzo w detale, no bo wiadomo, część rzeczy się obroni, część się nie da obronić. Liga mi się podobał, ale poza tym, no, czuję spadek formy, tak? Nie jest, to nie jest tak, że oceniam ten film jakoś źle i teraz dochodzimy do piątki i tutaj mamy zmianę na stołku reżysera, bo za film odpowiada David Heckel i co ciekawe, to jest facet odpowiadający za scenografię trzech poprzednich części. Facet od scenografii nagle siada na stołku reżysera, za scenariusz dalej odpowiadają panowie od krwawej uczty. No i tutaj w tej piątce dla mnie to jest chyba najsłabsza część, bo mhm. z jednej strony poszerzamy naszą wiedzę o Jill Tucker, poznajemy genezę Hoffmana jako mordercy, obserwujemy jego grę w kotka i myszkę ze stramem. Główna gra tutaj toczy się zupełnie obok. Zazwyczaj główna gra była bardzo mocno powiązana z no tym od tego momentu tak się zaczyna, to co mówiłem. Od piątej części główna gra jest równoległym wątkiem. I jeszcze tutaj ta główna gra dotyczy jakoś tam, to, to co jest ciekawe to to, że to nie są teraz gwałciciele, mordercy, przestępcy, dilerzy, narkotyków, tylko osoby wysoko postawione na odpowiedzialnych stanowiskach, które pełnią odpowiedzialne funkcje, ale niekoniecznie biorą odpowiedzialność za swoje czyny i czasami doprowadzają do tragedii, do krzywdy, do śmierci różnych osób. To mi się bardzo podobało, ale już sama realizacja gry to postawienie jej obok tak niekoniecznie... I ogólnie dla mnie piątka to chyba najsłabsza część też od strony reżyserii po prostu. No ja za piątką nie przepadam, ponieważ po pierwsze ta gra jest słaba. Ja rozumiem, że tam czas działał na niekorzyść, że oni podejmowali durne decyzje, ale tak naprawdę od początku widać, że gdyby oni zaczęli ze sobą współpracować, to, to by im się lepiej układało. A już ta pułapka z tymi dziurami w ścianie, że są chyba tylko cztery dziury, a was jest pięciu, czy coś takiego, czy tam mhm. trzy dziury, a was jest czterech, a te dziury przecież są tak wielkie, że, że tam cała czwórka by się do jednej zmieściła pewnie, a oni tam się biją ze sobą, kto wejdzie do, do dziury w ścianie. Kolejna rzecz, która mi się mniej podobała w tej części, to to, że właśnie tak jak końcówka czwartej części nam wprowadziła Hoffmana jako mordercę, jako następcę Jigsawa, tak tutaj dostajemy jego genezę, no, dowiadujemy się jak do tego doszło i mnie się podoba, że to, to o czym mówiliśmy, rozbudowywanie wcześniejszych morderstw, wcześniejszych pułapek, wprowadzanie tych postaci, ale... Ja, ja nie jestem fanem Hoffmana i samo jego wprowadzenie też dla mnie było takie sobie, no bo to był facet, który chciał się zemścić, zemścił się, upozorował morderstwo na to, że zrobił to Jigsaw. I jak dla mnie on potem nie przeszedł żadnej przemiany. Tak jak Amanda była tą postacią, wiesz, narkomanką, która później przeszła naprawdę, wygrała bardzo trudną grę, z głową jej się poprzestawiało pewnie dość potężnie i zaczęła robić to, co robiła, tak tutaj mamy po prostu policjanta psychopatę, który według mnie nie wygrał żadnej gry, po prostu został postawiony w pokoju Jigsaw'a z bronią wymierzoną w niego i w zasadzie podjął decyzję, żeby będzie zabijać dla niego i, i to wszystko. No. no tak, ale może też być tak, bo ja to widzę po prostu w ten sposób, że Hoffman jest pionkiem w rękach Jigsaw i że Kramer sobie doskonale zdaje z tego sprawę. Dlatego ten plan dotarcia potem z powrotem do Hoffmana po realizacji kilku kolejnych gier jest tak skomplikowany, ale Hoffman po prostu no jest osobą, która ma zrealizować kolejne kilka kroków tak zrobić kilka rzeczy, ale ostatecznie zostanie wyeliminowany i tyle. To jest po prostu narzędzie. tak To jest mechanizm zaprogramowany tak, by tam działał przez dwie kolejne trzy gry i potem sam się wyłączył. No. Dobra, to teraz szóstka. Poczekaj, podobała mi się jeszcze w miarę końcówka w y, piątce, czyli to ostateczne starcie pomiędzy Hoffmanem i z tramem. Znaczy sama scena, sam pomysł na, te, na tę scenę tak. był fajny i kurczę, jak oglądałem to teraz niedawno, to no, zgrzytałem zębami na tej scenie. O i ja też. A jak to widziałem pierwszy raz w kinie, na wielkim ekranie, to wiesz, szczęka na podłodze i o. I to takie, i to takie wkurzające, że wiesz, policjant, który go ścigał, wie już, że to on, a, a tutaj ściany się suwają. I, i, I muzyczka. Dupa, I, I umiera patrząc na jego twarz jak jego krew zachlapuje te szyby. Mm -hmm. Chciałem powiedzieć piękna rzecz, ale chyba nie powinienem tak mówić. <głos> <głos> o, znaczy no w tej estetyce piękna. Ale ostatecznie piątka jednak nie skradła serc publiczności, nie podbiła widowni, dlatego David Haeckel szybko wyleciał ze stołka reżysera, a na jego miejsce, wiecie, na miejsce pana od scenografii zatrudniono pana od montażu. I tak do gry wszedł Kevin Groitert, który odpowiada za te dwie ostatnie części, nie licząc tej najnowszej, z 2017, czyli Kevin Groitert wyreżyserował szóstkę i siódemkę, Scenariusz to cały czas, za scenariusz cały czas odpowiada duet od The Fist, i tutaj obserwujemy, jak Dan Eriksson i agentka Perez no, rozkminiają ostatecznie, kto jest zabójcą. Tak, i potem próbują dopaść tego naszego następcę na śladowcę Kramera, jak próbują dopaść Hoffmana. I powiem ci, że dla mnie szóstka jest na poziomie tej pierwszej trylogii. Dla mnie to jest jedna z najlepszych części całej serii. I gdyby nie to, że Hoffman tutaj jest strasznie właśnie impulsywny i agresywny. I na przykład w rozmowach z Perez czy z Ericksonem, on czasami się tak zachowuje, że po prostu jego mowa ciała krzyczy, to ja jestem Kramerem teraz tym nowym, tak? To ja jestem nowym mm. Jigsawem. To gdyby nie to, to ten film byłby dla mnie prawie, że idealny. Naprawdę bardzo mi się podoba. Znowu mamy informacje o tym, że trzeba przestrzegać zasad, że trzeba szanować życie. Mamy pokazywane, film pokazuje, że konsekwencje naszych czynów do nas wracają, że łowca może stać się ofiarą, zwierzyną. Powracają właśnie stare wątki, przykładowo to zachowanie Amandy z trzeciego filmu, o czym wspominałeś, pojawiają się nowe. Dla mnie szóstka jest bardzo dobra, bardzo dynamiczna, bardzo trzyma w napięciu, bo w nie wiem, czwórka, piątka troszkę miała problem z napięciem, miałem wrażenie. Nawet jeżeli mi się podobały różne elementy, to nie czułem tego ciągłego właśnie tension, a tutaj w szóstce czułem to przez calutki film, tylko właśnie Hoffman był troszkę przerysowany jako postać. Ja się po części zgadzam, ale tak. Po pierwsze, szóstka ma najgorszą pierwszą scenę. No może siódemka ma gorszą, ale to dopiero dojedziemy. Najgorszą pierwszą scenę. Ta pierwsza scena, która ma być gor, tutaj wygląda już powoli jak z komedii. Po pierwsze, ona już nam pokazuje, że ta część będzie właśnie szła w zupełnie innym kierunku. Bo mamy dwie osoby, z których wiadomo, że jedna umrze. Tutaj nie ma, że może umrze albo, albo może nie umrze. Na pewno jedna umrze. Oni muszą odcinać sobie kawałki ciał i wypełniać wagę, szalki wagi. No i kto po określonym czasie będzie miał więcej odciętego ciała, ten przeżyje, druga osoba umrze. Wszystko. I koniec ta scena kropka. jest nie nieśmieszna też. Bo... Jest absurdalna, bo oni... Trochę już y, przesadzili z tym, w ogóle w, w pile przesadzili z tym okaleczaniem siebie, ale na takiej zasadzie, że to nie sprawia problemu y, tym ludziom, ma się wrażenie. Wyś sobie przypomnij pierwszą część, gdy doktor Gordon odcinał sobie nogę, to nie mieliśmy pokazanego, pokazanej sceny odcinania nogi, a pomimo tego ta scena była przerażająco brutalna. Wystarczyło patrzeć... I, I to się też trwało, nie? To musieliśmy dojrzeć no, do tego. Wystarczyło i... patrzeć na twarz, jego na krzyk, wiedzieć, co tam się dzieje. Wystarczyło, że nam z tyłu głowy siedziało, co dzieje się w tej scenie i to było ekstremalnie brutalne. A teraz mamy dwie osoby, które się kroją i to im nie sprawia w zasadzie problemu. W kolejce odcina całe płaty tłuszczu, po prostu kotlety wrzuca. Ała. I, i, i nic, nie? No, ale właśnie właśnie to powinno być ała, a tu nie ma ała, no. Babeczka kładzie sobie rękę i zaczyna piłować ją y, tak y, przed łokciem. Piłuje, to się ona piłuje. ma tasak chyba tam i tasakiem no, tam. no, ona najpierw chyba sobie coś tam odcina, odcina, ale widzi, że ten już ała. tego tuszu nawrzucał ała. pełno, a to nie, to jeszcze kawałek dalej i, i, i zaczyna kroić jeszcze wyżej. No, ale właśnie nie ała, no to powinno być ała, nie była ja mam, ja mam, bo ja to widzę, ja o tym myślę. Ja patrzę na to i mówię, ja, pitole, no, czy ja oglądam piłę, czy strasznie straszny film. Wiem, że ty się na strasznym filmie bałeś, no, ale to inna. Ale właśnie Mando, bo ja się zastanawiam, bo powiedziałem teraz nawet chwilę temu, nie, że to jest niezamierzenie śmieszne, ale z drugiej strony tam mamy taką scenę, że ta, ten otyły mężczyzna zaczyna sobie wycinać tłuszcz i wtedy ta kobieta podnosi koszulkę i okazuje się, że ona jest strasznie szczupła i chuda. nie? I, I właśnie w sumie to może, ta scena miała być czymś takim w stylu chcecie więcej krwi, chcecie więcej takiego idiotycznego okaleczania się, to macie. My wiemy, że to jest idiotyczne w sumie, nie? Z drugiej strony, bo to jednak to chyba jednak było świadome, teraz o tym myślę. No nie wiem, czy było świadome, czy nie, ale mi się nie podobało. No, i, no dobra, ale yy, no i właśnie cała gra y, jest zrobiona na tej zasadzie, bo tutaj mamy szefa wielkiej firmy. Yy. Biora ubezpieczeń zdrowotnych no, no społecznych. słowa szukają, ubezpieczeniowej. Zakładu ubezpieczeń. No. Który działa na tej zasadzie, że tam ma cały sztab ludzi, którzy szukają błędów w umowach. Że jeśli ktoś zachorował, oni szukają jakiegoś błędu, czy nie wiem, brał jakieś leki, których nie powinien, czy nie powiadomił o czymś i anulują mu ubezpieczenie. No i Kramer miał z nim... Mm, również epizod w momencie, gdy zachorował i teraz on robi mu lekcje. To znaczy nie Kramer, bo Kramer już nie żyje. Chociaż nie, no to jest, to jest cały czas jego spuścizna. Tak. I właśnie te wszystkie pułapki dla mnie szóstka, pomimo tego, że jest filmem fajnym, dużo lepszym niż piątka, całkowicie już wypacza filozofię Jigsawa, bo każda pułapka jest właśnie na tej zasadzie, że ten główny bohater wybiera kto przeżyje, kto zginie. A Kramer jednak zawsze mówił, nie jestem mordercą, nigdy nikogo nie zabiłem. A tutaj yy, w każdej pułapce ktoś musi zginąć, czasami no tak, kilka osób to jest, jest ta pułapka. to jest cały czas, z... że wiesz, odpowiedzialność spada A, na naszego... Nie, nie, nie, to, to, już, to już jest za mocno pojechane. To już nie jest to. No bo to nie, jest Pułapki, bo, nie Celem pułapek było to, że ci ludzie mogą się jakoś wyleczyć, a tutaj cały ciąg zdarzeń ma nam wyleczyć teoretycznie jedną osobę, chociaż na koniec mamy twist, o którym za chwilę, hmm. ale wszyscy inni są ofiarami, które przywiązał do tego krzesła ktoś i ten ktoś odpowiada za ich śmierć. Tutaj ewidentnie odpowiedzialnym za śmierć jest Hoffman. Ta pułapka z tą karuzelą i z shotgunami, to tam dwie osoby przeżyją, bodajże cztery czy sześć zginą, nie pamiętam, no, no to jest morderstwo, nie? I tak jest cały ten film skonstruowany. Podobał mi się końcowy twist, to jest właśnie to, co mówiłeś przy trójce, że na końcu okazuje się, że to jednak nie ta osoba, która grała przez cały film była obiektem gry, a ona jest nadal pionkiem, a tak naprawdę kto inny mhm. na samym końcu ma swoją taką ostateczną grę i podobało mi się też, jak to zostało rozwiązane i całe zakończenie ten krótki dylemat. Tak, tak. Ostatecznie matka nie zdecydowała się, ale syn się zdecydował. Konsekwencje tego pewnie też byłyby dla niego jakieś straszne, co już dalej nie było rozwijane, no ale mniejsza z tym. Podoba mi się, że wraca Amanda, bo jej nie było chyba w piątej części, jeżeli dobrze pamiętam. A teraz powróciła i gdzieś tam mamy te spojrzenia w przeszłość. Chyba szósta część Pokazuje nam też, że Hoffman od początku był taką dupą, co tam nie pasowała, bo gdy oni konstruowali pułapkę tą taką, co w trzeciej części temu czarnoskóremu chłopakowi wykręcała ręce o 180 stopni i nogi. Mm -hmm. Na końcu głowę, to Hoffman coś tam z kluczem podszedł i coś zaczął kręcić, i, i oni tak. mu powiedzieli, że zepsuł i że, i że nie ma tego ruszać. Coś takiego. Także nie wiem, jak Hoffman se radził w tych późniejszych częściach, robiąc to, co robi. Od początku widać, że ani nie kumał filozofii, ani mechanik z niego był taki jak, jak, jak ze mnie. No. Ale właśnie, Mando, bo to nie chodzi o to, żebyś mu kibicował jako o dobry następca, kamera niech sobie radzi, tylko fajne jest to, że on jest taki no właśnie zawzięty, bezwzględny i że chociaż z jednej strony realizuje plan jakoś mu tam narzucony, tak, i co najwyżej po prostu realizując go musi dbać o własną skórę, to że jednak jednocześnie sam jest obiektem jakiejś tam kontroli i ostatecznie ta zła kagma do niego wraca. I to jest fajne, że masz to napięcie, bo masz tak naprawdę złego człowieka kontra gliny i też umysł, który może nie jest jakoś ponadprzeciętny, ale jednak realizuje plan ponadprzeciętnego umysłu, innego geniusza, a sam po prostu jest z takim... Czwanym bydlakiem. Okej, okay, okej. Okay. No ale ogólnie szóstka, szóstka mi się podobała. Poza tym, że właśnie odstaje moim zdaniem od, od całego sensu, to bardzo mocno nawiązuje do, do przeszłości. Mhm. Pokazuje nam sceny wcześniejsze w innym świetle. Zupełnie inaczej pokazuje teraz finał trójki i zachowania Amandy w finałowej części. Inaczej pokazuje też żonę Jigsaw'a, bo ona już też jest jako, jako w zasadzie biorąca udział w tej grze, jako współwinna w pewnym sensie. No i finał też mi się podobał. Ten, czy ten ostateczny finał z Hoffmanem. Konfrontacja pomiędzy Jill tak. a Hoffmanem i to jak Hoffman z tego wychodzi ostatecznie obronną ręką. Obronną. No. Tak. I przechodzimy do tej części siódmej. Twórcy ci sami. Tutaj, jeżeli chodzi o tę grę w tle, to obserwujemy Bobiego Degana, mężczyznę, który dorobił się na działalności Johna w ten sposób, że Degan ogłosił wszem i wobec, iż przeżył grę Jigsaw'a. No i w ten sposób stał się osobowością medialną. No, stał się sławny, zaczął pisać książki, występować w mediach, prowadzić jakieś tam Terapię, spotkania coachingowe, i teraz yy, dzięki uprzejmości Kramera i Hoffmana otrzymuje możliwość, by sprawdzić, czy naprawdę jest na tyle silny, by wygrać, by zwyciężyć w grze. A nas jednak tutaj interesuje o wiele bardziej rozwiązanie tych wszystkich wątków głównych z poprzednich filmów, czyli ostateczne starcie Hoffmana z policją, Gibsonem i Jill Tucker. I tak naprawdę Degan jest troszkę na drugim tle tutaj. No i jak ci się podobało to zwieńczenie, nie? bo nawet takie było hasło reklamowe, że koniec wieńczy dzieło. Wiesz to za pierwszym razem mi się bardzo nie podobało. Ja przez wiele lat mówiłem o tym, że to jest właśnie ten moment, gdy ta seria zdechła trochę. Tak jak w w wielu tasiemcach mogę wskazać ten moment, gdzie, gdzie seria yy, stała się kiepska, tak dla mnie siódemka piły była właśnie tym momentem, gdzie już nawet pomimo tego, że to siódma część, to ten film mi się strasznie nie podobał i teraz oglądałem go dopiero drugi raz właśnie z takim podejściem i kurczę, kurczę nie było tak źle, no to, to, to, to było na poziomie mniej więcej wcześniejszych części. Mm. <śmiech> Oczywiście, Hoffman jest tutaj już jak terminator po prostu, jak, jak maniak kop, wchodzi na komisariat, tak. zabija, strzela. To znaczy on już wcześniej tak się trochę zachowywał, jak spalił to biuro dowodów, gdzie tam odkryli jego nagranie, jego głosu, tak, tak, to tam długopisem wbił w szyję komuś, komuś tam podciął gardło, coś tam podpalił, to, to już się zachowywał tak dziwacznie, bodajże to było chyba w poprzedniej albo w jeszcze wcześniejszej części, naprawdę już mi się to miesza. Natomiast tutaj to on już jest mało rozciętą twarz, wchodzi, zabija, udaje zwłoki, w worku na zwłoki, strzela policjantom w głowy na komisariacie, normalnie maniak kop, nie? Maniak kop. To mi się mniej podobało. Znaczy ogólnie, no ten film, on już nie jest jakimś szalenie dobrym filmem. Oglądało mi się go ok, oglądało mi się go przyjemnie, ale to już nie jest szalenie dobry film. Nie okłamujmy się, Piła 7, nie? W sumie może to, co mówiłem na początku, to nie dziwota, że z tej siódemki w końcu zrezygnowano. Szczególnie no, że właśnie w 3D był robiony i teraz jak oglądałem go na ekranie zwykłym, to, to 3D mi waliło po oczach, wiesz, oglądałem go w 2D, ale to było tak, to, to mhm. jest film zrobiony na tej zasadzie, żeby wykorzystać yy, takie tanie 3D, czyli wszystkie flaki, wszystko leci w ekran, nie? Za każdym razem jak ktoś czymś rzuca, to to leci w ekran, a jeszcze do technikali za chwilę wrócę, a gra... No to jest znów na podobnej zasadzie. Tutaj właśnie tak jak mówisz, głównym testowanym jest Bobby, w tej roli Sean Patrick Flannery, czyli młody mhm. Indiana Jones. I to jest znów na tej samej zasadzie, że on przechodzi z pomieszczenia do pomieszczenia i tym razem e, ma ratować swoich e, współpracowników wcześniejszych, którzy pomogli mu zbudować ten cały biznes oparty na kłamstwie. Z tą różnicą, że tutaj za każdym razem jest jedna postać, którą on ma ratować i faktycznie może ją ratować. No, wyjdzie mu albo nie wyjdzie. Mhm. Nie tak jak w części szóstej, że ktoś ma zginąć. Pułapki są w miarę ciekawe. Ech, ale o samej części ja wiele więcej wiele więcej nie powiem no, cieszyłem się, że w końcu się zakończył wątek Hoffmana bo naprawdę <laughs> w tej części on już męczył Cieszyłem się z tego ostatniego twistu, gdzie na scenę wkracza nowy następca Jigsawa i całe uzasadnienie nadal ma sens, kurczę, to jest kolejny morderca, który tak naprawdę niemalże od początku brał w tym udział i to nadal ma sens, bo wyjaśnili co on robił, wszystko czym on się zajmował. Zajmował się czymś innym niż Amanda czy, czy Hoffman. i A, kto, a mi... kto, bo nie powiedziałeś. Doktor Gordon. On się zajmował sprawami chirurgicznymi, czyli wszelkie tam, nie wiem, wszycie klucza pod, pod gałkę oczną, w którejś części y, zaszycie jakiegoś czegoś w brzuchu, kogoś tymi rzeczami się zajmował. No to i było genialne, niegdy no, to wysłana. Super, ta końcówka się... jest naprawdę super. I znów pojawia się miejsce akcji pierwszej części gdzie on zamyka mm -hmm, tak. Hoffmana w tym samym miejscu, to mi się tak podoba, mm -hmm. że oni tam cały czas wracają i tam te trupy leżą i te elementy, tam rozbita deska gdzieś tam namalowane serce, jakieś właśnie i to naprawdę tak wygląda, no. jakby ten plan cały czas tam był taki no. cały, zachowany i on podnosi tę piłę, starą piłę i rzuca, nie, to nie dla ciebie i wyrzucają wyrzuca z tego pomieszczenia nie? ty już swoją grę przegrałeś nie? strasznie fajny, mm -hmm. y, fajny fino. i podobało mi się to, że on ma jeszcze dwóch albo trzech, już nie pamiętam, dwóch chyba pomocników w maskarze świn. Nie wiemy, kto to jest. Czyli to dawało szalenie duży potencjał na dalszą rozbudowę i dalsze ciągnięcie serii, z którego zrezygnowano ostatecznie. Nie wiem dlaczego mówiłem, spoiler. że wrócę jeszcze do. Co, spoiler? Kuźwa, bo do tej pory spoilerów nie było ty. Ale do tego najnowszego. No dobra, nieważne, lecimy nie wiem dlaczego yy, nie wiem czy ty też tak miałeś, czy to moja kopia ale ja akurat oglądałem yy, bardzo dobrą jakościową wersję taka kolorystyka tego filmu była czemu ta krew była różowa, bo ona była różowa jak po prostu z jakiegoś takiego giallo czy coś, yy, ale nawet jeszcze bardziej na takiej zasadzie, że jak nawet był pobrudzony garnitur od krwi czy coś, jak, jak o, on miał pobrudzoną koszulę, to, to to wyglądało jak nałożony dżem, jak nałożony jakiś krem yy, zwróciłeś na to uwagę, czy nie? szczerze mówiąc nie, czy ta wersja oficjalna miała rating R, więc zresztą wydawało mi się, że była normalna tak, jak nie wiem no to sobie później jeszcze rzuć jeszcze raz okiem po nagraniu już nie będziemy tego ciągnąć no w mojej wersji była krew różowa przez cały film, a oglądałem blu-rayową, ładną wersję no i o jeszcze, bo sobie właśnie włączyłem. I tutaj znów pierwsza scena. Jezu, jak ona była głupia z tymi tak. piłami mechanicznymi. Fakt, że pierwszy raz wyszli z morderstwem tak do ludzi, bo to zawsze była ta stylistyka taka brudna, gdzieś tam w piwnicach, gdzieś w jakimś takim brudnym pomieszczeniu, a tutaj w szklane, szklana wystawa, mnóstwo ludzi, jasno, słońce, światło i ludzie to obserwują i, i, i Taka była tematyka siódmej części, no bo właśnie to, że zrobił się ten szum medialny, że koleś nakręca swoją karierę w mediach, bazując na morderstwach Jigsaw'a, no ale to mi nie do końca pasowało. A ta grupa wsparcia też była śmieszna. Jak jest jedna scena, jak taka czarnoskura babeczka opowiada o, swoich, o swojej grze i widzimy retrospekcję, jak oni trzymają się góry, a pod nimi są takie wiatraki wielkie. No mówię, Jezus Maria, co oni jeszcze wymyślą? No bo to, to już było naprawdę jak, jak z takiej trochę komedii czy znaczy nie, ta grupa wsparcia podobała mi się i w ogóle to był bardzo ciekawy motyw, nie? Bo coś ja jakby na pewno fajny motyw, No, fajny motyw, ale, ale wiesz, ile tych gier zostało wymyślonych, ile tych kaset zostało nagranych, fakt, że to, to już jest najnowsze No tak, dyskusie. ale właśnie dlatego niektóre są już takie mech, no bo ile można wymyślić takich ciekawych rzeczy, ale no, słuchaj, no to dobra, bo ty już jak tak... oni stoją naprzeciwko siebie, wiszą, na, trzymają się ręką agury i kto by spadnie, to, zwoła, ten to przeżyje. Uch. A ty sobie powinieneś przywyknąć, no mów. Ta pierwsza pułapka rzeczywiście to jest dla mnie najsłabsze otwarcie ze wszystkich siedmiu. Tak jak ty mówiłeś o tym poprzednim. Nie, dla mnie to jest najgorsze. To się nawet nazywa The Public Execution Trap, ale publiczność tutaj, ich zachowanie i w ogóle, no moim zdaniem, potencjał absolutnie zmarnowany i ta biościasta babeczka pod sufitem też, no tragedia. 3D, to tytułowe 3D jest strasznie wymuszone, tak jak już zauważyłeś. W kinie, no to było no okej, okay, ale bez szału jak się ogląda potem w 2D znaczy mnie to nie przeszkadza, no ale czuć, Wiesz, że to, to było 10 prostu... lat temu, wtedy też się trochę to były te początki 3D mam wrażenie i wtedy też mm -hmm. się tak po prostu w, przynajmniej w horrorach robiło, bo potem chodziło o głębie chodziło o to, że patrzysz na, na film i widzisz tą głębię, a, a wcześniej te pierwsze 3D to się właśnie tak robiło że wszystko co ma wystawać to wystaje poza ekran, wszystko co ma wylatywać no, wylatuje nie? no kekwa tenki i nie? słynny no, no krwawe Walentynki to był mój pierwszy film 3D i to był właśnie tak robiony, nie? Wszystko wylatuje. No i tutaj też mamy coś takiego. Te gry konkretne, moim zdaniem one są ok, ani nie rewelacyjne, ani nie słabe. Wątki głównych bohaterów i powrót Gordona to jest to, co sprawiło, że jestem usatysfakcjonowany, bo wyjaśniono większość kwestii, rozwiązano wiele różnych wątków gdzieś tam poruszanych na drugim, trzecim, czwartym planie wcześniej. Zostawiono właśnie tę furtkę na ewentualne sequele i finał. Tak jak właśnie w ciągu filmu czasem sobie myślałem, no jest tak sobie, tak właśnie finał sprawił, że ostatecznie ja siódemkę oceniam wyżej nawet niż pewnie piątkę tak mi się wydaje i ogólnie podsumowując już całość, jedynka, dwójka trójka moim zdaniem i szóstka to są świetne filmy, reszta jest po prostu ok. żaden film z tej całej franczyzy nie jest moim zdaniem tak ewidentnie słaby tyle no, ja się zgadzam, a jako całość jest to jedna z najlepszych serii, moim zdaniem, patrząc na całość, mm -hmm. wiesz, możesz lubić Jasona i Piątek 13, no ale kurczę, masz tam Jason X, <śmiech> gdzie walczą w kosmosie, masz Jason Zdobywa Manhattan, który jest fajnym filmem, jest, jest ostro pojechanym filmem, no ale kurczę, jak to ma się do pierwszej części, nie? A tutaj jednak masz fajną, spójną, dobrą serię na no, w miarę równym poziomie, która, okej, okay, no coraz bardziej absurdalna się robi, bo, bo ile można i też coraz bardziej powtarzalna, ale jednak trzyma jakiś poziom. Mhm. Problem jeszcze może być taki, że właśnie tak jak teraz widzisz, oglądaliśmy to ile? Miesiąc temu maks, a nam się to wszystko miesza, zlewa w jedno. To, to, to, jest, to może być jakiś problem tej serii. Że ale to właśnie nie jest problem. To ale nie, te jest... części nie są jakoś charakterystyczne, nie? Jeżeli no nie no, no, wymieniliśmy chwilą, sobie o tak. innych, ale ja wymieniliśmy, ale ja mam dźwięk wyłączony i cały czas musiałem włączać kolejne części, żeby sobie przypominać, co się w nich dokładnie wydarzało. No ja nie, ja to też oglądałem przecież kiedy? Już ponad miesiąc temu i pamiętam większość tych takich charakterystycznych momentów dość dobrze, a poza tym to jest właśnie jak serial. To nie są filmy, gdzie każda część jest zupełnie o czymś innym, tylko tutaj to jest kontynuowane i wiesz, gdyby obecność czy naznaczony mieli po siedem części, to pewnie też by nam się potem zlewało, która rodzina była w którym filmie, nie? A gdyby to było kontynuowane tak, że wątki z poprzednich części są kontynuowane właśnie. Mam nadzieję, że obecność będzie miała siedem części. No, w sumie ja też, ale dobra. Nie o obecności teraz, o piłach, to teraz przejdźmy do tych różnych charakterystycznych elementów i może zacznijmy nie od przemocy, a od filozofii Johna Kramera. Jakkolwiek by to absurdalnie nie zaprzmiało, to ta filozofia, przynajmniej w teorii, nie, to jak to wszystko się zostaje zarysowane początkowo, ma jakiś tam głębszy sens. Jigsaw w brutalny sposób uświadamia kolejnym osobom i też nam widzą, że człowiek na ogół ceni to, czego akurat nie ma, tak? to co traci. Dopiero wtedy, gdy, dopiero wtedy zastanawiamy się nad swoim losem, gdy znajdujemy się w skrajnej sytuacji. Dopiero wtedy doceniamy własne życie, gdy jest ono zagrożone. I nie tylko własne, ale i cudze. I przekaz jest prosty. Mamy doceniać życie... I przestrzegać zasad. Zasad w grze, ale też po prostu zasad jakichś takich etycznych, moralnych na co dzień. Rzecz w moim odczuciu prosta, ale zarazem no genialna, cudowna, świetna. I Jigsaw na ogół właśnie zmusza swoje ofiary do wzięcia udziału w grze z konkretnymi zasadami i widz nie tylko obserwuje graczy, ale analizuje przebieg gry. Na początku może jeszcze nie do końca. Jak ktoś jest tak po prostu w kinie przypadkiem poszedł sobie na horror, na piłę, to może na to nie zwróci uwagi, ale gdy się to ogląda potem jakoś tak w ciągu, to ja Właśnie analizowałem każde słowo Jigsawa, każde nagranie, zasady, otoczenie, właśnie szanse na przetrwanie. Ty zresztą też teraz mówisz, tak? że tutaj to, tutaj to, a tutaj to przecież nikt nie mógł przeżyć. To nie jest tak, że ty sobie obserwowałeś mhm. akcję gore, tak jak normalnie w korygorach na ogół, nie żeby po prostu patrzeć jak ktoś kogoś okalecza, tylko ty analizujesz właśnie czy przeżyje, jakie ma szanse, co powinien zrobić, dlaczego się w ogóle znalazł w tej sytuacji. To jest takie niby bierne obserwowanie tego wielkiego, krwawego larpa, ale jednak z jakimś tam zaangażowaniem, dużym zaangażowaniem i właśnie obstawiamy, kto przeżyje, jakie ma szanse, kto nie. Wow, no, nie kojarzę innych znaczy... serii, gdzie coś takiego by zagrało w ten sposób. Dla mnie w teorii to jest ok, to, to jest fajne, ale to się za bardzo w pewnym momencie trochę za bardzo rozwadnia, no bo czasami, gdy mamy jakąś scenę, to, to ona już jest aż zbyt głupia, bo na przykład w siódemce, oprócz tego, że masz główną grę, to masz jeszcze gry poboczne, nie wiem, tam skinheadzi, skinhead przyklejony do, plecami do fotela i jego dziewczyna, czy kolega leżący pod kołem, drugi tam przyczepiony gdzieś i takich, takich scen jest więcej i no już czasami on naprawdę mam wrażenie, że Każda osoba żyjąca na świecie mogłaby być członkiem gry Jigsaw, bo każda czymś by mu podpadła. No nawet my teraz zmarnowaliśmy. W tym momencie 64 minuty na nagranie podcastu, tych 64 minut naszego życia nikt nam nie odda, więc tutaj Jigsaw by mógł wkroczyć, właśnie nas uśpić i powiedzieć nam po obudzeniu, zmarnowaliście tyle czasu swojego życia, docencie życie, nie? A czy my robimy coś złego? No, no nie robimy nic złego. I każdego, no każdą osobę można by tak wmanewrować, yy, nawet on sam siebie by mógł wmanewrować, no bo ile czasu zmarnował na nagrywanie tych kaset i robienie pułapek. Więc nie docenia życia, tej resztki życia, która mu została. No nie no, właśnie docenia życie i nie tylko swoje, ale i cudze, i, i, i je na nagrywanie kaset. No ale, no tak. ale rozumiesz o co chodzi, że, że były takie momenty, gdzie ja już się uśmiechnąłem, że no, no są granice. Nie wiem, czy ty tak miałeś, ja miałem kilka razy, że, że już bez przesady, nie no. Znaczy nie, ja się zgadzam on weźmie w takim. Ja, ja się zgadzam z tym, że. Znaczy okej, okay, niektóre osoby może nie, nie były aż tak winne, nie? Ale z drugiej strony było też wiele takich przypadków, gdy ja naprawdę wiesz, miałem efekt wow, gdy się dowiadywałem, dlaczego ktoś bierze udział w jakiejś grze. Mi się to ogólnie podobało. Rzeczywiście dochodzi do pewnego przerysowania, ale to do tego wrócimy przy okazji przemocy. Ale to jest wymuszone odbiorcami, bo umówmy się, większość widowni tego oczekiwała. Tak naprawdę dla większości osób, które szły do kina na piły, wątki całej intrygi tego, kto jest aktualnie dziedzicem tego dorobku życiowego Johna Kramera, to było na drugim planie. Większość chciała zobaczyć, jak się ludzie wykrwawiają, okaleczają i tak dalej. I to jest problem. My to krytykujemy i krytyka filmowa też się tego czepia, ale to było robione po prostu na życzenie widowni. Lud, ludzie tego oczekiwali no i to dostawali, a fani tacy jak my dostawali dodatkowo całą intrygę i otoczkę tę taką właśnie kryminalną, thrillerową. Więc no, trzeba to było wyśrodkować, mówię teraz z perspektywy twórców. A wracając do filozofii, to tutaj też kolejne filmy, wiadomo, pierwszy, no to tylko nam pokazuje jakiś zalążek tego wszystkiego. Drugi to jest krytyka chyba przede wszystkim nadgorliwych gliniarzy, którzy nadużywają swojej pozycji, to na przykładzie Mefusa, oczywiście, no i po prostu karanie jakichś tam przestępców. W trójce Jigsaw ma taki bardzo fajny monolog, gdzie mówi o właśnie chłodzie emocjonalnym w przypadku lekarzy, nie o takim pozbawionym emocji tonie diagnozy lekarskiej, o niezrozumiałym żargonie stosowanym w obecności pacjentów, ale z jednej strony krytykuje właśnie służbę zdrowia w ten sposób, pokazuje, że pacjenci są czasem traktowani jak numerki w rejestrze z jakimiś tam chorobami, ale jako osoby nikogo oni nie interesują, a z drugiej strony pokazuje nam świetnego lekarza, który ratuje cudze życie, pomimo tego, że jego własne życie legło w gruzach. Niby taka pierdoła, ale fajne jest to, że w filmie grozy jest refleksja i że nie jest taka jednoznaczna stereotypowa, tylko jest pokazane, wiesz, szersze spektrum, coś dobrego i coś złego. W czwórce wracamy do tematu nadgorliwych śledczych, mamy tego Riksa. Z obsesją na punkcie swojej sprawy i znowu wątek tego, że policjanci, detektywi, agenci FBI zaniedbują bliskich, nadużywają władzy i w pewnym momencie Rick zostaje zmuszony do stanięcia po drugiej stronie barykady, tak jak sam chce ścigać Jigsaw'a, tak tutaj ma sam być Jigsaw'em. Ciekawa rzecz, kontrowersyjna bardzo, tak, no bo mamy się zastanawiać, czy tę przemoc Jigsaw'a można usprawiedliwiać, nie? Gdy na przykład jest ten pedofil, gwałciciel, taki obleśny, nie? No to mhm. właśnie co byśmy zrobili? Film nas pyta, jak gdyby. Kilka scen zmusza do myślenia. W piątce Mamy tych odpowiedzialnych ludzi na ważnych stanowiskach, którzy pośrednio doprowadzili do krzywdy śmierci różnych osób. W szóstce krytykujemy ten system ubezpieczeń zdrowotnych, społecznych, wielkie korporacje. Mamy tę grę Williama, dyrektora Biura Ubezpieczeń i jego pracowników i właśnie te osoby w grze to są ci odpowiedzialni za wyszukiwanie kruczków prawnych, nie? czyli ci właśnie, którzy no niejako też doprowadzają do śmierci innych osób, bo nie wypłacają ubezpieczeń, przez to chorzy nie mogą się leczyć umierają. A w siódemce krytykujemy oszustów, media, coachów, więc jest takie bardzo szerokie spektrum. Nie wszystko jest zrobione dobrze. Moim zdaniem szóstka najlepiej wypada. Czyli, czyli ta krytyka tego środowiska związanego z ubezpieczeniami. To jest takie najmocniejsze dla mnie. Znaczy, ja się zgadzam po części i w sumie jak tak to wyłożyłeś, to to fajnie brzmi, bo mówi się o powtarzalności, o tym, że te wszystkie części są takie same, a jednak poruszają inne tematy. E, natomiast też nie do końca się zgadzam, no bo kurczę, według mnie lekarz musi być e, znieczulony. Jak lekarz nie będzie znieczulony, to zwariuje, jak będzie zbyt emocjonalnie podchodził do, do każdego indywidualnego przypadku. On musi podchodzić w taki sposób, bo inaczej ten człowiek po prostu zwariuje. Kruczki prawne okej, okay. ten cały sztab, który wyszukuje błędy, no to to już widać, że to jest założenia nastawione na to, żeby nie wypłacać, żeby tak mm, zmanipulować umową i później y, tak długo kopać i grzebać, żeby jednak nie wypłacić tych pieniędzy, to się zgadzam, ale natomiast takie sceny jak tam były, gdzie rodzina przychodzi i płacze, y, ty zabijesz mojego męża, no nie, nie zabijesz, no kurczę, no, jest pewna umowa, którą, która została podpisana, jeśli ta umowa została złamana, to jak oni teraz mówią Bądź człowiekiem, miej serce, daj pieniądze, bo bez tych pieniędzy my zginiemy. No jak, bądź człowiekiem, miej serce, daj pieniądze. No jest umowa, która została złamana. Trudno. No, taki kramer również podpisywał pewną umowę którą teraz chce złamać i jeszcze o tym mówi oficjalnie, chce złamać tę umowę i potrzebuje na to pieniędzy. No W taki sposób e, firmy ubezpieczeniowe nie byłyby w stanie działać, jakby ci ludzie mieli serce i każdemu e, z łzami w oczach wypłacali pieniądze, masz, przeżyj, żyj człowieku, to tych pieniędzy by zabrakło w pewnym momencie. E, także to też tak nie do końca uważam, że każdy tam zasługuje na śmierć, aczkolwiek tak jak mówię, ten sztab szukający z góry nastawiony na to, że e, im więcej m, umów e, anulujemy, My, tym lepiej, no to to, no to, to już okej, okay, to się zgadza. Ale to było przerażające, to było autentycznie przerażające dla mnie cały ten wątek, do czego zresztą wrócę jeszcze raz dzisiaj, bo naprawdę to, dla, to mnie tak zmiażdżyło, szósta część no, moją psychę wykręciła totalnie tym wątkiem ubezpieczeń społecznych i tego, bo to mogliby być dowolni oszuści, nie? Ludzie, którzy wciskają babcią garnki za pięć tysięcy, ludzie, którzy nie wiem, podpisują umowę rzekomo z telekomunikacją polską, a tak naprawdę są z telekomunikacji nową, nienawidzę was syny. Myślę, że gdyby, że gdyby kontynuowali tę serię, to w, gdzieś tam w 15 części doszliby do telekomunikacji polskiej. Ale właśnie to, że to jeszcze połączono z tą służbą zdrowia i właśnie z ubezpieczeniami i że tutaj konsekwencje nie są tylko finansowe, ale rzeczywiście no, ktoś nie dostaje pieniędzy na leczenie i no, przez to może umrzeć, no to to jeszcze bardziej poruszaj. Okej, okay, ktoś może powiedzieć, że to jest właśnie niskie, tak że właśnie uderza w po prostu, w bardzo prosty sposób emocje, ale robi to sprawnie i na mnie to działało. I ta filozofia... Mogę jeszcze że ci... zrobić tak, że na przykład raz złamał te zasady, na przykład dla swojej rodziny czy żony, to by pokazało taką podwójną moralność, nie, że za jednym razem nie, sorry, słuchaj stary, są zasady, mhm. nie mogę ich złamać, a że gdzieś, gdzie indziej w którymś momencie złamał. Tak, chociaż nie wiem, czy to by za proste nie było, ale... Tak, ale tutaj też jest pokazane, zostało pokazane to, że często taka instytucja to jest wielkie korpo, po prostu, nie? Mhm. I dlatego, jak ty mówisz o tym, że nie mogą rzucać pieniędzmi na lewo i prawo, no to umówmy się. Te osoby z tego sztabu od kruczków prawnych to zarabiają takie pieniądze, że spokojnie można by wyleczyć pewnie kilkaset osób. To pokazuje, jak to działa, nie, że to jest jednak biznes, że tutaj nie chodzi o instytucję, nawet nie, że charytatywną, ale jakoś tam działającą dla ludzi, tylko to jest biznes, to jest korporacja, tyle, kropka. No ale gdyby leczyli te 100 osób, to pieniądze by się skończyły, oni by nie zarabiali i innych też by nie wyleczyli. No ale okej, okay, okej, okay, wiem, ja, ja rozumiem, ja rozumiem. Aczkolwiek no też, też jestem zdania, że, że są pewne umowy, które się podpisuje i trzeba się ich trzymać. Nie można potem mówić, serca nie macie, nie dajcie mi... No wiem, ale tutaj to zostało tak pokazane, że to naprawdę były takie kruczki, że ja sam bym w życiu na to nie wpadł, że to może być złamanie umowy. No, no to rozumiem. Ale no, mówię po prostu, że mnie się to akurat podobało i będę tego wyronił. W każdym razie filozofia rzeczywiście czasem zostaje wypaczona. Każdą pułapkę trzeba by wtedy już osobno analizować. Trzeba by sprawdzać, kto konkretnie przy niej grzebał. Tak? Kto odpowiadał za plany, kto odpowiadał za realizację. I w niektórych przypadkach no, nie da się tego obronić. W wielu da się, bo w sieci jest sporo takiej krytyki osób, które obejrzały właśnie jedną część wyrwaną z kontekstu, nie mają bladego pojęcia w ogóle co i jak. No i jeszcze oglądały nieuważnie. Czasami naprawdę mnie to tak irytowało, bo wchodziłem na jakieś fora kiedyś internetowe na ten temat i tam ludzie, że o, to nie ma sensu, nie? a ja nagle zaczynam pisać post, i osiem przykładów na to, dlaczego to ma sens z tego filmu i z innych. Ale rzeczywiście no nie wszystko da się obronić, przy czym cały ten wątek filozofii mnie się podoba. To, że właśnie to dodaje głębi temu filmowi jednak. Znaczy mi też się podoba, no nie podoba mi się to, że na tak długi okres została ona wypaczona, bo moim zdaniem okres Hoffmana wypacza tę mitologię mhm. i zgadzam się, tak jak mówisz, że on był narzędziem, ale on grał pierwsze skrzypce przez cztery filmy. Z siedmiu podstawowych to jest jednak większość to był bardzo krótki okres czasu, tak jak mówiliśmy, to było kilka dni albo tam kilka tygodni, no siódemka trochę dłużej, bo mu się zabliźnić zdążyła ta rana na, na twarzy, no ale jednak większość serii to on rozdawał karty. Ja rozumiem czemu tak było, bo twórcy no nie mogli sobie pozwolić na zbyt częste zmiany, jednak strzelili sobie trochę w kolano tą chorobą Kramera na początku i musieli go prędzej czy później zabić. Jak już wprowadzili tego Hoffmana, to trzymali się go tak długo jak mogli, szczególnie, że właśnie wtedy rozpisali sobie to na, na, na, na, na, na tą układankę na więcej części, na te rozrzucone elementy, ale dla mnie to trochę za długo wypaczało mm -hmm. tę całą filozofię, która w sumie jak dla mnie mi się podobała, takie, że, że kurczę, że oni mają możliwość jakiegoś wyzwolenia się. No, była chora, tak. była absurdalna, czy no, była... Znaczy była była przerażająca, no, nie chciałbym się obudzić i ktoś mi powiedział, marnujesz swoje życie, ale jak se tutaj obetniesz dwie ręce i, i przepołowisz nogi, to, to, to, to, to nie, to już teraz będziesz mógł żyć, nie? No, to, to, no, Ale, ale to fajne to tam... było to, że często to, że to są dwie ręce, oznaczało, że tymi rękoma coś też zrobiłeś, mm -hmm, nie? Że czasami mm -hmm. to było tak bardzo przemyślane, czasami to było po prostu na siłę, żeby dołożyć jeszcze jedną pułapkę i żeby ucieszyć publikę, ale często to było naprawdę jakoś powiązane z tym wszystkim, co ci ludzie robili i to też było spoko. No dobra. I dobra, i w sumie Mando, rozmawiamy teraz już o tych pułapkach, o tym wszystkim, to przejdźmy do wątku przemocy. Bo w ogóle, gdy się mówi, rozmawia o pile z osobami, które nie siedzą bardzo mocno w tym uniwersum, to. Cały czas podkreśla się to, że o to jest ta brutalna seria, tak jakby w ogóle kino eksploatacji nie istniało wcześniej, nie? Tylko jakby nagle pojawiła się piła i cały horror stał się potwornie brutalny. O tym wspominaliśmy w wielu podcastach, nie, że ta klątwa piły, jakoś tam recepcję horroru. Znaczy nie zepsuła, tak? bo to nie jest dobre słowo, ale okazało się, że wiele osób nie ma bladego pojęcia, o czym mówi. Wszyscy podkreślali, że teraz to się tylko piły kręci, bo co roku jest piła. Tak? A tak naprawdę to była ta jedna piła, tam jakiś hostel, kolekcjoner kości, może jeszcze te dwa firmy, a cała reszta to były inne konwencje, inne podgatunki. Ale yy, zwracano uwagę na tę przemoc, której jak wspomnieliśmy w pierwszym podcaście o pierwszej pile, wcale nie było tak dużo. I do tego, nawet jak się pojawiała, to była poza kadrem. tak? To słynne odcinanie nogi Gordona, to jak Amanda zdobywa kluczyk, to też było poza kadrem. My widzimy tylko jej dłonie wznoszące się w powietrze. Tak naprawdę tam nie było prawie w ogóle gor. Później to się zmienia i to widać nawet w kampanii marketingowej. Zresztą w ogóle kampanie marketingowe cały, wszystkich pił. Genialna rzecz, tak naprawdę te ulotki, te numerki, nie, które są, nie wiem, z palców zrobione, z zębów, czy coś, że 3, 4, 5. No, no. Te hasła, nie wiem, zasady są po to, by je łamać. Tak jak ludzi. full me once, shame on you, full me twice, shame on me, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą pierwsza Będzie część chyba miała... chyba długopisy też były ze strzykawek takie, ale to nie ta, jestem pewien na 100%. Tak. Była ta głowa kramera na wadze, Co do haseł, to pierwsza część miała też w kampanii reklamowej ten cytat, że ludzie nie potrafią być dziś wdzięczni za prawo do życia, ale ty już potrafisz, już potrafisz. A dwójka już miała to, oh yeah, there will be blood, nie? że o oh, tak, poleje się krew. I to już była sugestia, że mhm. widownia zachłysnęła się jednak bardziej przemocą niż intrygą kryminalną, niż tym wątkiem serial, killer, crime, thriller, jak zwał, tak zwał. I rzeczywiście w dwójce pojawia się troszkę więcej przemocy, przecież cały czas daleko tutaj do przesady. Tak naprawdę najbardziej szokująca scena z dwójki dla mnie, to wcale nie jest jakaś krwawa scena, to jest yy, pułapka studnia, studnia ze strzekawkami. No, no, Jesus. No. Naprawdę łatwiej jest mi patrzeć na obdzieranie ze skóry w siódemce, czy nie wiem, na to wycinanie sobie tłuszczu, niż na Amandę w tym dole, gdy te igły, Jezus Maria, się mm -hmm. w nią wpijają. To jest chyba najbardziej taka przejmująca dla mnie Pułapka i scena w ogóle w całej franczyzie. W trzeciej części już się, już to wszystko eskaluje bardziej, bo w dwójce po prostu mamy pieniądze, żeby to pokazać. To nie jest bardziej brutalne, tylko już gore jest w kadrze, a nie poza kadrem. W trójce pojawiają się złamania otwarte. Po raz pierwszy też pojawia się nagie ciało, naga kobieta, więc jakaś tam erotyka. Potem już to eskaluje coraz bardziej, w kolejnych częściach mamy coraz więcej krwi, aż w końcu właśnie w pile 3D, w siódemce, ten totalny odjazd, ta scena z rasistami, tak, która jest właśnie poboczną zupełnie grą. Tutaj mamy Camillo, wokalisty Linkin Park i on jako rasista ma się pozbyć własnej skóry, jako osoba, która ma problem z kolorem skóry u innych, ma się pozbyć własnej skóry, by uratować życie swoje i swoich kompanów. Facet jest bodajże przyklejony do fotela, no i jak tam odpowiednio szybko się nie odklei, no to tam kogoś zmiażdży, kogoś przetnie, ktoś się spali, tam się cuda dzieją. Ale to, to eskaluje z czasem i też takie było oczekiwania publiki, bo ludzie potoszli do kina niestety, no. Nawiązując do tego, co mówiłeś na początku, no Piła była serią, która zdobyła ogólną popularność, która była wyświetlana w kinie, o której słyszeli wszyscy. Nie wiem, o Guinea Epic nie słyszeli wszyscy, o jakichś brutalnych bardzo filmach nie słyszeli wszyscy, a Piła była na ustach wszystkich, dlatego ludzie nagle się dowiedzieli, że tego typu filmy się kręci. Przy czym, ja o tym mówiłem na Halloween, że dla mnie Piła nie jest serią gore. gore ja nie lubię gora. a Piła oglądam bezproblemowo w momencie, nawet gdy pokazuję tę ten, ten taką dosłowną brutalność cielesną, to, to, to, to, co już dzisiaj mówiłem, to podoba mi się dużo mniej w tej serii. Uważam, że na przykład scena w której Bobby w siódmej części ostatecznie wbija sobie te haki w mięśnie. Ale ona mhm. nie robi wrażenia. No, ona powinna robić wrażenia, ale człowiek, kurczę, człowiek by tak nie zrobił. No, on to robi... Znaczy wiem, ale na mnie to i tak działa. No to nic nie pokazuje. No bo, wy, bo, bo wyobrażasz to sobie w głowie. Wiesz, jak mhm. to by działało. Ale patrząc na to, jak on to robi na ekranie, jak on sobie wbija i się podciąga, no kurczę, to na mnie robi dużo większe wrażenie. Scena chyba z trzeciej części albo drugiej, gdy na początku budzi się koleś, który ma łańcuchy powczepiane do ciała. Trzecia. W różnych Porządek, miejscach tak. i musi je oderwać. E, Ała, no. no i nie masz pokazane dosłownie, bo on jednak szarpie, nie widzisz tego tak powoli, tylko, tylko zdajesz sobie sprawę, że on to robi, że ma tam na tych ścięgnach przyczepione mhm. z tyłu na, mhm. za kostkami i odrywa. I na mnie duże, większe wrażenie robi końcówka tej sceny, jak on już tyle przeszedł, tyle zrobił, a została mu mu, został mu ten pierścień w żuchwę wczepiony. No i, no, ni cholery. Nie wiem, czy jest człowiek, który byłby w stanie sobie w tym momencie z tym poradzić. No, teoretycznie ma szansę. Ma szansę wygrać grę e, Jigsaw'a. Praktycznie e, nikt by tego nie zrobił. Nikt by se nie wyrwał żuchwy z twarzy. I, mhm. i, I on tego ostatecznie nie robi. A mam wrażenie, że gdyby tę pułapkę zrobić w siódmej części, to on owszem by pociągnął i widzielibyśmy, jak odrywa sobie żuchwę, widzielibyśmy to w 3D, w zbliżeniu i język wiszący mu na dole. Zresztą widzimy coś takiego w momencie, gdy ginie Jill. Mhm. Dlatego na mnie dużo większe wrażenie robiły sceny również ekstremalnie brutalne, ale niekoniecznie pokazujące łatwość yy, kaleczenia się, bo później miałem wrażenie, że ci ludzie mają łatwość kaleczenia się. No. Scena, w której yy, w piątek na końcu oni wkładają ręce w te piły tarczowe. Ona też jest mocna, mm -hmm. gdy kończą i mają do łokcia rozcięte na pół, oh, wow. ale też na mnie aż takie wrażenia nie zrobiła, jak, jak odcinanie nogi w jedynce. Mm -hmm. No bo po pierwsze my się od, odpagniamy, a po drugie no właśnie ta, ten sposób wizualizacji tego się zmienia, bo na początku przez budżet, wszystko było poza kadrę. Potem to było dosyć kreatywne i subtelne. A w pewnym momencie kreatywność się skończyła i stąd właśnie te powracające już motywy, po prostu jakiegoś tam cięcia się, tak, w ten czy inny sposób. Ale no, moim zdaniem to ciężko by było jednak tego uniknąć, tak. Zwłaszcza, że ta popularność późniejsza. No, ten film stał się fenomenem masowym, tak. I ludzie chodzili dla, do kina, powiem to po raz dziesiąty w tym odcinku, nie po to, by śledzić losy śledztwa w sprawie dziedzictwa Dziksoła, a po to, by właśnie widzieć. Takie brutalne sceny. I właśnie konkretne pułapki. Jakie zapadły ci jeszcze w pamięć? Masz jakieś swoje, nie wiem, ulubione, czy właśnie takie, które były absurdalne, czy udziwnione? Co ci tam zapadło w pamięć? No ja tego nigdy tak nie analizowałem, jak ty na pewno, więc... Przez całe nagranie gdzieś tam próbuję myśleć, czy są jakieś pułapki, które zapamiętałem jest jedna, która mnie wykręca na wszystkie strony z siódemki gdzie bohaterka ma klucz w żołądku na żyłce z haczykiem i trzeba go wyciągnąć, a ona nie może przy tym krzyczeć. To nie jest jakaś szalenie dobra pułapka, ale na samą myśl po prostu robi mi się źle, chociaż to jest pułapka, której chyba nie sposób przeżyć, bo nie wydaje mi się, żeby dało się to wyciągnąć i przeżyć. Natomiast z tych fajniejszych, wcześniejszych... Nie wiem. Nie mam chyba ulubionych... Znaczy w ogóle mieć ulubione pułapki. No. <głos> <głos> Jakie jest twoje no, hobby? <głos> no po ósemce to powraca, ale o tym nie no tak. idzie. No to słuchaj, bo najbardziej ikoniczną to jest The Reverse Bear Trap, czyli te odwrócone sidła na niedźwiedzia, które się nie zamykają, a otwierają. To też jest znane jako mhm. The Joe jaw trap, pułapka szczęki. To jest najbardziej ikoniczne i co jest ciekawe, to fakt, że to jest prosta w gruncie, że jest bardzo prosta pułapka. tak Coś, co po prostu otwiera ci żuchwę na tyle, że ci rozgrywa czaszkę. A stało się ikoną całej franczyzy. Najstraszniejsze dla mnie osobiście, jako jakieś takie przeżycie w czasie seansu, to była właśnie pułapka Needle Pit Trap, czyli te strzykawki z dwóch. No to chyba wszyscy to wspominają jako coś przerażającego. Hmm. Najbardziej zmarnowany potencjał to w mojej ocenie The Public Execution Trap, czyli ta siódemka, otwarcie piły 3D, bo sam pomysł na to, by przenieść pułapkę w miejsce publiczne, by sprawdzić jak ludzie zareagują i tak dalej. To jest spoko, ale to zostało zrealizowane masakrycznie. I właśnie tak strasznie pod widza masowego, po prostu żeby było krwawo, głośno i tyle. Ale na tej scenie autentycznie strzelałem face palma i rzucałem łaciną pod nosem na zasadzie, Boże, po co to robią? Dlaczego? Bez sensu. Tragedia. Zaraz wyjdę z kina. To jest dla mnie chyba najgorsza rzecz ze wszystkich. A taka najbardziej właśnie poryta, przesadzona to The Horse Power Trap. Czyli ta z rasistami, ta skomplikowana, gdzie tam jest dużo tych mechanizmów. Mhm. Wszystko zależy od tego, czy facet sobie tę skórę od ciała oderwie, czy nie. Szanuję The Pendulum Trap, czyli pułapkę seta Baxtera to wahadło, bo to jest nawiązanie do Edgara Poego. To jest właśnie z piątki, którą oceniam nisko. ale, ta no, ale to była nam jest. ta, która, której nie dało się wygrać, nie? pomimo tego, że on bardzo ochoczo zmiażdżył sobie palce. Tak, ale szanuję za sam fakt nawiązania, właśnie wiesz, po prostu popkulturowego literackiego. A moim absolutnym faworytem i taką najlepszą pułapką, najbardziej poruszającą i szokującą jest karuzela. Karuzela z szóstki. Rozgrywka Williama, o której już dzisiaj mówiliśmy. To jest tak, że ci pracownicy Zakładu Ubezpieczeń, którzy na co dzień właśnie chełpią się tym, że no, niszczą życie chorych ludzi, stoją właśnie nagle oko w oko ze śmiercią. Są na karuzeli, która się co jakiś czas zatrzymuje i wtedy osoba, przy której się zatrzyma dostaje shotgun'em w twarz bodajże. No, ginie natychmiast praktycznie. I los tych wszystkich pracowników jest zależny od ich szefa, od Williama. I to wygląda tak, że William w tym momencie już przeszedł pewnego rodzaju przemianę, rusza go sumienie, rozumie problem, tak, rozumie, że działalność jego firmy, no jednak właśnie, że chodziło bardziej o zarobki niż o pomaganie ludziom i że wiele osób na tym wszystkim ucierpiało i nagle Okazuje się, że wszyscy jego pracownicy, którzy na co dzień nie mają absolutnie żadnych wyrzutów sumienia, tak? Wręcz przechwalają się tym, że słuchaj, a ja znalazłem coś takiego, nie, i kobieta straci właśnie składki z ostatnich 50 lat życia, a ja znalazłem coś takiego, nie, i tam kobieta straci pieniądze na leczenie dzieci, to ci mm -hmm, pracownicy, mm -hmm. którzy nie szanują absolutnie żadnych takich wartości, na zasadzie zdrowie, życie, przetrwanie, nagle. Odbija im. Oni próbują wzbudzić litość w swoim szefie. Powołują się na zmyślonych chorych rodziców, na jakąś zmyśloną ciążę i przy tym wszystkim jeszcze nie tylko kłamią na swój temat, ale podkopują yy, reputację pozostałych. Jedna osoba próbuje przekupić szefa, tak, to jest bezsensowne, ale no w tej panice, wiecie, oni mają kilkadziesiąt sekund, no nie wiem, minutę, dwie, trzy, żeby jakoś go przekonać. Yy, no i wiecie, to, to nie działa na Williama, bo William już zrozumiał, ale ta scena kopie, ona jest przerażająco brutalna, nie przez to, co się dzieje, że tam jest ten wystrzał czy coś, bo tak naprawdę właśnie yy, ten shotgun w porównaniu ze wszystkim innym, co tutaj widzimy w tej franczyzie, to jest absolutnie nic, no po prostu z szał shotguna, to widzimy, nie wiem, w kinie akcji na co dzień, w niesniszczalnych to tam się, co się dzieje, nie? No to tutaj ten shotgun to jest nic, ale Kurczę, William zaczyna, łamie się, łamie się psychicznie. On zaczyna płakać, ale nie z bólu, nie przez to, co jemu się dzieje, bo on też tam musi się skrzywdzić tutaj, uszkodzić fizycznie. On jest po prostu załamany tymi podwładnymi ich postawą i swoim dotychczasowym życiem, nie jeszcze bardziej... Mhm. No on jest w sposób psychicznie zniszczony i ja czułem dokładnie to samo. Serio. Zdarzało mi się odwracać wzrok od piły, ale... Nigdy na pile nie byłem tak zniszczony psychicznie. Ja na tej scenie płakałem. W kinie i w domu za każdym razem, jak to oglądałem. A więc już co najmniej 3 cztery, może nie, chyba cztery, bo pięć to chyba nie razy. Ja płaczę na tej scenie. Ja po prostu jestem pierwszy, jedyn, to jest jedyna gra, w którą ja się tak autentycznie wczuwam. Nie tylko na zasadzie właśnie takiej rozgrywki intelektualnej, rozgryzania tych wszystkich zasad i tego, co kto robi, tylko ja się wczuwam i po prostu mój mózg jest wykręcony, ja się czuję autentycznie zmiażdżony. Jeżeli miałbym wymienić dwie sceny z Trzy, nie wiem, nie dwie powiedzmy, tak? Bo w sumie trzeciej teraz chyba ja nie wymyślę. Takie sceny, które mnie naprawdę miażdżą w kinie, które mnie niszczą, i to nie tylko na zasadzie smutku, nie? no bo takich scen bardzo smutnych w kinematografii pewnie bym wyliczył kilkanaście, może kilkadziesiąt, ale takie sceny, gdzie właśnie smutek, nienawiść i bezsilność się we mnie mieszają i sprawiają, że ja płaczę i nie mogę po prostu kontrolować własnego organizmu, to na pierwszym miejscu byłaby zielona Mila, i egzekucja de la Crua, ja za każdym razem, jak widzę egzekucję de la Croix, to ryczę jak bub, ale to wtedy naprawdę ja wyję. I, I jak widzę Persiego, to po prostu ja bluźnię, czasem <śmiech> nawet na głos. Jak, obok, jak ktoś jest obok, to jeszcze się kontroluje, ale jak, jak sam oglądam zieloną mile, to ja po prostu wyję jak bub i rzucam takimi... No, kurwami w stronę Persiego, że to się, no to jest przerażające, jakby to ktoś nakręcił z boku. I tak samo tutaj, jak ja widzę się Williama, jego bezsilność i to, to, to, to zezwierzęcenie tych ludzi, tam właśnie dehumanizację te takie najgorsze, najniższe instynkty. Przerażające. To naprawdę jest najmocniejsza scena z całej franczyzy, jedna z mocniejszych w kinie, w moim takim prywatnym rankingu. No, ale to nie, nie sam mechanizm pułapki, tylko to, co no tak, się to. dzieje w koło, bo tak to, to, to, to ja w trójce też miałem takie, takie myśli, no, co by zrobić, czy to, czy to zupełnie inne myśli, ale też właśnie y, bardziej angażowanie się w y, decyzje bohatera. Natomiast jeśli chodzi o same pułapki i o cielesność, to mnie najbardziej przerażały te, gdzie musisz własnoręcznie ingerować w swoje ciało. Na przykład. Co innego, tak jak ten zboczeniec, gwałciciel w czwórce, nacisnąć przycisk i wtedy młoteczek ci wybije oko, mhm. a co innego, tak jak na przykład w, kurczę, nie pamiętam części, co klucz był pod gałką oczną, to była pierwsza scena, bo chyba ta pierwsza scena gora, co innego wziąć skalpel i wyciąć sobie oko, nie? D Dwie tak inne rzeczy. Niby efekt bardzo podobny, chociaż wycinając oko wcale nie musisz go uszkodzić, ale jednak musisz wziąć tę rękę i ingerować w swoje ciało. Tak jak na przykład masz wahadło. I facet ma sobie zmiażdżyć ręce, no to co innego, gdybym musiał położyć rękę na stole, wziąć młotek i uderzać tak długo, aż nie zostanie miazga, a co innego wsunąć mhm. rękę między dwa ciężarki i przycisnąć przycisk i czekać, aż one ci zmiażdżą, nie? efekt ten sam, ale jednak dużo prostsze w wykonaniu mam wrażenie, chociaż oni z tymi przyciskami musieli to powtórzyć dwukrotnie, <śmiech> to jest utrudnienie, <śmiech> bo za pierwszym razem już możesz jeszcze nie wiedzieć, co cię czeka, za drugim razem już wiesz, e chyba, że zrobisz to jednocześnie. Ale wiesz co, jakbym ja był w pułapce Jigsaw'a, to w sumie nieważne w której, znaczy w sumie to jeszcze może z przyciskami dałbym radę, ale jakbym miał sobie sam coś wyciąć, to wiesz, no to ja na samą myśl nie. O, no, no, no, ja no na nie, samą no. myśl o tym, ja bym wypuścił skalpel i to nie na zasadzie, żebym nie chciał żyć czy coś, tylko ja bym po prostu psychicznie nie dał rady tej granicy pokonać, bo no, na samą no, myśl no. o tym, że skalpel dotyka mojego oka, ciała, gdziekolwiek, to, to mnie by ręka drżała tak, że ja próbując sobie oko wyciąć, to bym sobie, nie wiem, szyję prędzej podetną gardło. No dlatego to są najgorsze dla mnie pułapki, te gdzie musisz samemu hmm. no, y tak, tak w jakiś sposób okaleczyć. No a druga rzecz, że ja nie lubię ostrych cięć, to o tym mówiłem wielokrotnie. Jestem w stanie patrzeć na, nie wiem, na, na, na coś miażdżonego albo, albo rozrywaną skórę, ale jak przejedziesz skalplem czy żeletką po skórze, to to mnie wykręca na wszystkie strony. Dlatego też trochę mną no, wykręcała pułapka drugiej części, gdy wkłada rękę, żeby coś wyciągnąć, a Nie może podstawa cofnąć? składa się z takich trójkątów. Tak. I te mhm. trójkąty się odginają w jedną stronę, ale gdy chcesz cofnąć rękę, to one się zaciskają i, i tną rękę. No to też mnie trochę pamiętam, wykręcała. A, a najbardziej najgłupsza? Dla mnie najgłupsza to była ta z tymi wiatrakami, bo po prostu co o niej myślę, to, to Jezus Maria, to już po prostu co jeszcze można wymyślić? Dwie osoby trzymające się gałęzi czy jakiejś góry i która się pierwsza puści, ta przegrywa. No ludzie... Sobie wyobrażam, przygotowania do tej pułapki, jak oni ich tam w ogóle jak to, jak to co, uśpili ich i co i, i jak to działało, Przecież pułapki zawsze były takie, że człowiek się budzi i gdyby siedział spokojnie, to by tak siedział pewnie przez następny tydzień, aż go nie znajdą, tylko że zazwyczaj on wstawał i uruchamiał pułapkę. Nie? Gdzieś tam była jakaś nitka, która się pociągnęła za, za coś i wszystko się uruchamiało, no to jak ich tam przyczepili do tych rur na górze? Mnie nie pytaj. No dobra. I właśnie te elementy charakterystyczne no to z jednej strony te elementy świata przedstawionego. Właśnie laleczka Billy kultowa, te nagrania drtafonowe, ten zniekształcony głos, który też słyszeliście w Nekropolitanie. Mamy te pułapki, do tego soundtrack, ten, ten bardzo charakterystyczny motyw Hello Cep, Charliego Closera, w ogóle cały soundtrack Charliego Closera wszedł do kanonu mam wrażenie muzyki związanej z horrorem. Nie? To już jest, ten motyw przewodni to już jest taki sam klasyk, tak samo rozpoznawalny jak, nie wiem, temat z Halloween czy z egzorcysty nawet. Mm -hmm. I jeszcze oprócz tego mamy tutaj specyficzne takie aspekty techniczne. Ta scenografia na przykład. Nie? To, że na plan filmowy składają się głównie niewielkie pomieszczenia, tak pełne brudu, rdzy, krwi. Ten wystrój pomieszczeń, zastosowane filtry tutaj idealnie budują atmosferę zaszczucia i zagrożenia. A jak wiemy, przeniesienie tego jeden do jednego do pogiem roku się nijak nie sprawdziło. Tak samo. Ale nie ja wiem, ci powiem, żeiki... jak już jesteś przy tym, że tak no. jak scenerie wszystkich pułapek i tak dalej, ja lubiłem. Tak, w momencie, gdy się przenosimy do tego śledztwa i śledzimy tam Hoffmana i agentów FBI, to ja nie przepadałem za tymi scenami wizualnie. Ja nie wiem, czy one mają jakiś filtr nałożony czy coś, ale ja zawsze miałem wrażenie, tak, jakby tak. to z produkcji telewizyjnej było. Może, no czy ja się szybko przyzwyczaiłem właśnie do tego operowania z jednej strony takimi raczej zieleniami, brązami, z drugiej strony granatem, niebieskim kolorem. Mnie to jakoś tam pasowało i potem mam wrażenie, że to się przeniosło do innych produkcji. Operatorka też tutaj no masa rzeczy się bo... przeniosła do innych produkcji, bo o tym mówiłem przy pile 1, że piła była hmm. takim dziełem, na którym się przez następne wiele lat wzorowali, jednak. Twórcy horrorów wielokrotnie. Co jakiś czas powstaje takie dzieło. No, Pile udało się zapisać mm. w historii horroru, stworzyć ikoniczny horror, masę ikonicznych postaci, muzyki i elementów. I to jest horror, który teraz i przez następne lata będziemy wymieniać w jednym zdaniu właśnie z, z Jasonem, z Freddy Kruegerem, z Halloween, Michaelem Myersem i tak dalej. Bo mhm. się ten szejki kamień, który pojawia się w scenach walki o życie, i który aha, aha. jest takim trochę y, wytrychem nie, no bo tak naprawdę o to chodzi, że my nie wiemy, co się dzieje. Tak po prostu bohaterka, czy bohater się tam trzęsie, czy krzyczy, czy się rozgląda na boki, a kamera jest tak chaotyczna, y, że y, no, wydaje się, że dramatyzm wzrasta, tak to nawet jest bez sensu w gruncie rzeczy, ale jakoś działa. Okazało się, że taki sposób narracji działa. Do tego te plany średnie i bliskie, nie? Które zmuszają nas do skupienia się na bohaterach czy, nie wiem, jakimś konkretnym geście, elementach pułapek Jigsawa. Kiedyś też się tak niekoniecznie kręciło. Nie wiem, właśnie morderca podchodził, walił tym kilofem w przeciwnika w łeb i był, było widać wszystko. A tutaj nie. Mamy właśnie tę dłoń ze skalpelem w centrum kadru. Czy to oko, w którym jest kluczyk, czy ten ząb, na którym jest numerek, nie? W centrum. I to też jakoś tam się rozwinęło potem w innych przedstawicielach konwencji. No i właśnie już powiedziałeś o tym, że to jest franczyza ikoniczna o wielkim wpływie na gatunek i no ja się z tym zgadzam. To nie jest tak, że Piła, tak jak wiele osób twierdziło, zaorała konwencję horroru na lata. Moim zdaniem wręcz okazała się właśnie najlepiej napisaną i skonstruowaną tak długą serią horrorów w historii konwencji, a gdy formuła zaczęła się wyczerpywać, to One i OneL postanowili odpuścić, chociaż studio już w dniu premiery piły 3D. Mam wrażenie, że pojawiały się jakieś tam newsy, że studio chciałoby jednak kontynuację, że no sequele są mile widziane, tak sugerowano. No i w końcu dostaliśmy sequel. Po ilu? Po siedmiu latach przerwy? Czy nie? Po dziesięciu. A nie, nie, nie. Nie, 10 lat to minęło od czwartej no, części, od śmierci. Po, no. po siedmiu latach dostaliśmy sequel, film Jigsaw, w polskiej wersji językowej Piła Dziedzictwo. Ale o nim porozmawiamy już następnym razem, nie? Tak jest. To do usłyszenia za 9 odcinków. A teraz dziękuję Ci serdecznie, Mando. No, dziękuję Ci również. Nagrywaj lub żyj, to Twój wybór. A Wam, kochani, tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia. I do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. Game over. Kurczę, zawsze czekałem na te sceny, one są naprawdę super. I pamiętam tylko ty. w siódemce, jak teraz oglądałem jeszcze raz, wiesz, była scena, gdzie Hoffman rozprawia się z Jill. Mhm i na tym chyba nawet nie było muzyki ja mówię, kurde, to jest yy, nie, poczekaj, mylę dobra, nieważne, nieważne nie wiem nie, niedobrze, tak jak mówię, mówię, to jest koniec to jest ta scena, w której, a nie wiem, jakoś musiałem wyprzeć to, że z Gordonem i byłem zadowolony, jak się ostatecznie pojawiło jeszcze na koniec i ta masa nawiązań i, i, i, i ten festiwal takie, no, no, super to było dobra, tak A już za tydzień kolejny nawet dom Podkaście. Te horory powiedziałem, że czasami są troszeczkę niedoceniane, mam wrażenie. Nie są traktowane jako pełnoprawny wartościowy gatunek filmowy. A my tym festiwalem chcemy się troszeczkę właśnie rozprawić krwawo z tym stereotypem. Mam nadzieję, że nam się to uda właśnie poprzez same filmy. Witamy już po pierwszym sensie. Znajdujemy się na terenie Centrum Kultury w Lublinie. Przed chwilą obejrzeliśmy.